No i witamy, witamy serdecznie, bardzo serdecznie w piątym odcinku podcastu Bezimienny i standardowo za pierwszym mikrofonem będę ja, czyli Christian Keunder i do mnie wracają moi kompanii, czyli jest ze mną Rafał Radomiewski Cześć wszystkim, witam i po miesięcznej przerwie również wraca do nas Wojtek Kocjan No cześć, witam Słuchajcie, więc jak widzicie jesteśmy w sumie w pewnym składzie Tomek był, Tomek uciekł, powiedział to co miał powiedzieć no i powiem wam szczerze, że ostatni odcinek dosyć fajny odzew miał, no w ogóle na stronie wyszły jakieś tam ciekawe rzeczy, w ogóle na innych forach też wyszły ciekawe rzeczy, jedni e, trochę komplementowali to, że, że on o tym powiedział i że, i że jest tak w branży i on o tym mówi i że w sumie jakoś tak nie chowa tego po prostu otwarcie o tym mówi, jak to wygląda, ale nie wszystkim się to spodobało i wiemy, że były też różne odzewy, że, że, że mieliśmy nawet sytuację, że, że już jakaś tam osoba nie będzie chodziła do sklepu, żeby kupować gry albo pytać się kogoś tam, bo to nie ma sensu, więc odzewy były różne. Dziękuję za w sumie odbiór, taki jaki był tego odcinka. Tomek, Tomek Wam fajnie to wszystko odpisywał i wiem, że na różnych właśnie forach, stronach też, też się udzielał. Więc dziękujemy wam bardzo za ten odzew, no i właśnie, słuchajcie, jedziemy za ciosem, więc w dzisiejszym odcinku, 105 odcinku, powiemy sobie o grach, jak nigdy, więc powiemy sobie o grach, w, które, w których każdy z nas grał, z tym, że nie były one zbyt popularne, albo nie miały wysokich not w, inter w internecie ogólnie, czy, czy, czy na całym świecie te, te oceny nie były zbyt mocne, ale dla nas dla nas to jest taki must have i to są gry, które chcemy wam polecić, w które musicie zagrać, które wywarły na nas bardzo duży wpływ, niekoniecznie na wpływ świata, czy rynku, czy, czy wszystkich graczy, ale dla nas, nam, dla nas zrobiły bardzo duże wrażenie. Więc zobaczycie, o, o czym dzisiaj powiemy, będzie tego trochę, to to będzie w temacie głównym. I słuchajcie, standardowo, Nagrywamy w poniedziałek, 12 lutego, dwa dni do walentynek. Słuchajcie, godzina 10, w sumie miała być 9, ale jak zwykle Rafał dupy dał, więc co tam Rafał u Ciebie? U mnie wszystko elegancko, dziękuję bardzo, grzecznie, że pytasz. Ależ proszę. Watchdogsy pierwsze skończone, zgodnie z obietnicą, odłożone na półeczkę, drugie zaczęte i, i przegrane, no tak myślę, że z połowę albo i trochę więcej, ale tutaj trochę inaczej podchodzę. Może nie na platynę, tak jak tam rozmawialiśmy, że to jednak nie dla mnie klimat, ale w misję te wszystkie poboczne się bawię i, i tak staram się o wiele więcej wyciągnąć z tego świata. Nawet i trochę wzbieractwo, chociaż tam na dłuższą metę się staje irytujące, bo no tak na, krótko mówiąc za dużo tam jest znajdziek yy, pochowanych gdzieś tam wysoko a wcale nie jest takie przyjemne latanie jak powiedzmy w asasynach gdzieś tam po tych dachach bo jednak ta postać jest taka ograniczona mhm. trochę w tych ruchach no, ale tak to fajny całkiem klimat, i myślę, że tam trochę więcej powiem jednak, jak dopnę do końca, bo chciałbym mieć, wiesz, pełny rys, fabularny, bo to myślę, że dosyć znacznie wpływa na grę, co ona tam za sobą niesie, wiesz, do, do samego końca, i, i czy emisje będą cały czas wiesz, podobne, czy trochę będą bardziej zróżnicowane. Mam kilka, powiedzmy, takich było ciekawszych, gdzie tam zapadło w pamięć no oczywiście wiesz no pierwsze odpalenie gry to było tam bieganie za, za, za wiesz i szukanie jakichś gołych panienek dziwek i tak dalej, bo czy tam prawda, że bez majtek są i że tak Ubisoft wiesz pięknie odzerował te yy, cuda natury, które tam są skryte, nawet się udało mi coś tam odkryć i, i że wygląda to całkiem ciekawie jak na taką produkcję yy, no ona tam niby ma chyba osiemnastkę, nie biorąc pod uwagę Pegi w sumie nawet nie spojrzałem na pudełko, ale, ale taki jest klimat całkiem spoko, poważny dzięki temu, że to wiesz, nie jest na, na siłę jakieś tam ugrzecznione. No i mhm. i tyle w sumie, nie? bo to tam do głębszej analizy się e, wrzuci przy, przy, przy jakiejś tam szerszej okazji, przy następnym odcinku myślę było kilka rzeczy oglądanych, bo było całkiem kilka fajnych premier to wiem, że z Wojtkiem będę współdzielił na pewno Cloverfield'a, który w sumie nawet chyba tydzień jeszcze nie minął od premiery i to jest też ciekawostka, że premiera takiego dosyć w sumie głośnego filmu można powiedzieć, może on tam nie był jakoś bardzo zapowiadany, ale ni stąd, ni zowąd na Netflixie się pojawiło, to jakaś tam trzecia część nie wiem, nie tyle trylogii, co, co ze wspólnego uniwersum filmów, które no jednak każdy się tam czymś wyróżniał i, i swój poziom jakiś trzymał, chociaż tam zupełnie inne miały jakby style realizacji, prawda? Te, te poprzednie Cloverfield'y. No to coś pewnie z Wojtkiem o nim jeszcze tam sobie powiemy za chwilę. Altered Carbon calutki sezon też też wskoczył. Ja akurat książek nie czytałem, więc dla mnie to była całkowita nowość i z tej perspektywy patrząc, to, to tak całkiem ciepło ten serial oceniam. Muszę przyznać, że pozytywnie mnie zaskoczył. Eee, nie tak nie tak jak Cloverfield, bo ten to mnie w ogóle zaskoczył i to też nie do końca wiem, czy pozytywnie, bo po prostu aż się ciśnie na usta, żeby wam o paru rzeczach i scenach powiedzieć, które tam miały miejsce, bo aż, aż nie wierzyłem w to, co widzę, no ale okej. Okay. Mhm. Eee, co jeszcze ciekawego? No jeszcze mamy zamknięcie trylogii więźnia z labiryntu. Eee, więźnia labiryntu, przepraszam, eee, odcinek trzeci, czyli lek na śmierć, część trzecia. Eee, to jest taka, kurczę, w sumie m, historyjka dla dzieci, trochę, trochę stawiana na, na tej samej półce, co y, zmi Zmierzch czy inne jakieś tam Harry Pottery, ale... Mm. Boże, no naprawdę Zmierzch na tym samym poziomie, co Harry Potter? A v. Myślę, że nie, jest dobra. To, nie, jest taki dobry. Znaczy Harry Potter, to wiesz, to jest w ogóle tam trochę co innego, nie? Ale, ale gdzieś tam obok zmierzchu, obok tych igrzysk śmierci, i tak dalej. taki wiesz młodzieżowy, powiedzmy, natomiast. Wcale jakoś tak bardzo źle na tego więźnia labiryntu nie, nie staje, pomimo tego, że tam były moje znienawidzone zombiaki, których nie cierpię pod każdą postacią eee, coś przynajmniej tam podobnego do nich. Tylko, że tą trylogię tak sobie pozytywnie oceniam. Dla jednych to jest wada, dla innych zaleta, że yy, no, każda część opowiadała taką inną historię i, i kompletnie stawiając obok siebie na przykład jedynkę, dwójkę yy, i trójkę, to, to ciężko jest je połączyć, że, że powiedzmy, wiesz, to jest dalej to samo. Nie? To, to, wiesz, to nie jest jak Gwiezdne Wojny, że no tam masz sceny walki, sceny w, w kosmosie, potem jakieś trochę żartów i tak dalej, bo zupełnie, wiesz, mm, zwłaszcza ta pierwsza część, gdzie, gdzie była zagadka, tego, że oni są zamknięci w tym labiryncie i w ogóle o co chodzi, wiesz yy, razem z bohaterem kompletnie, wiesz z dezorientacja, nie wiadomo o co chodziło to chyba było takie najmocniejsze potem, yy, potem się to tam trochę rozrzuciło już yy, w taki bardziej znany powszechnie kanon jakiejś tam apokalipsy świata po, yy, po jakiejś tam zarazie i, i ogólnego takiego klimatu ale la rezydenty. Eee, ale takie całkiem sympatyczne zakończenie, no pomijając oczywiście, że tam, wiesz, wszyscy mieli 300 razy, wiesz, zajbistego farta i tak dalej, to e, można, można jakoś się tam rozerwać przy tym sympatycznie. Mhm. Mm. I czy coś więcej było dobrego i ciekawego, no nie będę wam mówił, że, że tam Botox sobie leci na showmaksie I, i, i na odcinki podzielony wiecie, film dograny w chuj scen dodatkowych i, i historyjka rozciągnięta z tego na 20 godzin, oczywiście nie, na nie, tym, nie. Samym, na Ma tym być... samym poziomie co, co oryginał, więc... Ma być 6 odcinków, tak bajdowa, a nie 20, Misiek. 6 odcinków? Nie wiem, tak. jak to zrobią, w takim, by, w takim razie będą bardzo pociachane, bo, bo jak ja obejrzałem dwa, to tak dosyć mała ilość fabuły, wbrew pozorom yy, z tego, co faktycznie w filmie się działo, więc spodziewam się w takim razie, że trzy ostatnie nie, odcinki. Bo, jest... Rafale, nie wiem, podzielone. czy... W... Nie, nie, nie, nie, nie. No i widzisz, jakbyś był takim wielkim fanem, jak ja, to byś wiedział. Serial ma być kontynuacją filmu i w teorii w serialu ma się nic nie jest pojawić z filmu. Ta dana. Jak to oczywiście, że się pojawia. Są te pojawia same sceny. się. Oczywiście, są te No to same sceny, mi jak reklamowali, są... mi jak reklamowali, to właśnie to miało być, że e, nic właśnie z tego nie było w filmie, a jakieś takie rzeczy. No dobra, to no. Jest. No to jest, no są dokręcone sceny, no. wiesz, więcej jest tego wątku rozwiniętego <coughs> w taki czy w inny sposób, ale do większości scen coś jest dograne, jakieś są w ogóle wątki, wiesz, <coughs> rozwinięte tam, yy, których nie było, ale mhm. jakaś tam dodatkowa historia, ale jest dużo scen, wiesz, normalnie tych samych, które zapamiętałeś z filmu, nie? Tam, wiesz, pamiętna historia z Zięciem, yy, Wilczurem, nie? I tak dalej, to, to, to wszystko mhm. jest, nie? Ale wbrew pozorom, że zacząłeś krytykując ten serial dosyć mocno, to go oglądasz. Nie no, obejrzałem pierwszy odcinek i, i połówkę drugiego tak naprawdę i więcej się nie pojawiło. No, no, tak wyszło, że to obejrzałem. Mm -hmm. Tak wyszło. Mm -hmm. A, tak wyszło. No dobra, no okej. Okay. No. Anything else, Rafale? Nie, w zasadzie myślę, że nie. W zasadzie myślę, że przejdźmy do Wojtka i tam będziemy potem te filmy trochę więcej na warsztat weźmiemy. Wojtku? A, tak, no więc jeżeli chodzi o to, co tam się działo ostatnio, to się głównie działo egzaminy, no bo sesja. No ale już ze mną ostatni egzamin w niedzielę machnięty, więc nie ma problemu. Mhm. No i na tym się głównie skupiałem, stąd też jakby trochę mniej, trochę mniej e, siedziałem w grach, natomiast to nie znaczy, że się nie zajmowałem niczym z grami związanym, bo, bo w końcu drugiego lutego wystartował Nerdomanser. I, jakby, to, to, to, i, no. I tak jakby wokół tego się moja, moja aktywność gdzieś tam skupiała no, na zapleczu tego projektu, ale też na froncie, bo tam parę rzeczy już zdo, zdo, zdołaliśmy wrzucić między innymi właśnie recenzję tego wspomnianego filmu tutaj Cloverfield o którym jeszcze sobie pogadamy. No i to tak jakby wokół tego się się dużo działo, bo tam tu, tu jakaś aktualizacja tam jakiś, coś tam poprawiamy i tak jeszcze trochę to szlifujemy, ale generalnie generalnie wszystko wszystko działa. Więc jakby te, dwa, te dwie aktywności to były te podstawowe. Oprócz tego w ramach walki z nudą i, i w ramach relaksu jakoś tak układamy sobie ostatnio zombiaki w, w Killing Floor dwójce. Gdzieś tam się jakoś promocja pojawiła za 15 czy, 20, czy, czy, czy, czy chyba 17 zł można było kupić, więc, więc sobie tak biegamy od jakiegoś czasu. I zabijamy czas, bo tak naprawdę cała redakcja Nerdomansera to czeka w sumie na Sea of Thieves i chyba nie tylko my. E, znaczy, z tego co wiem. To... Znaczy, z podcastu to tylko wy, nie. Okej. Okay. Z jakiego podcastu? Na, tego podcastu. Chyba, że Rafał czekasz. Rafał czekasz okay. na, na tą grę? Bardzo, ale to bardzo nie. Okej, okay, więc jak mówię, z podcastu to tylko ty, Wojtko. To dobrze, rozumiem, to ja powtórzę jeszcze raz. Z całej redakcji Nerdomansera. Cała redakcja Nerdomansora. <śmiech> ale powiedziałeś, i pewnie nie tylko nasza redakcja, więc ja mówię, że nasz podcast nie czeka, więc o, o to mi chodziło. No nasz podcast pod tym względem widocznie jest, jest troszkę inny, ale, ale no w generalnie gra zapowiada się bardzo fajnie, więc myślę, mhm. że jest na no co, no co czekać. Mm, no i, i tak myślę, że zobaczymy, co, co powiedz, jak się to pojawi, nie? Co ja powiem, bo może być tak, że to będzie jakieś tam rozczarowania, a może być tak, że to rzeczywiście będzie fajna gra, w którą w którą nie tylko nie tylko ci, co czekają na tą grę, będą chcieli zagrać. Ale, um, Wojtku, ty grałeś w końcu w tą BD? Nie. Aha, jeszcze nie. No, no właśnie, bo bym cię męczył, żebyś coś o nie powiedział, ale jak nie grałeś, nie, to Nie, jakbym to bym na pewno powiedział. Natomiast udało mi się... O, to powiem, co mi się udało zagrać z takich rzeczy. Mhm. Dostałem niedawno klucz do alfy i to takiej wczesnej alfy chyba. To jest wczesna alfa. Tego Hunt Showdown. Kojarzycie tytuł? Nie. Nie. To jest taka gra yeah. od krajteka, gdzie oni robią takiego... Hmm, coś w rodzaju troszeczkę tego Evolve, tylko że klimat jest zupełnie inny. To jest też polowanie na potwory, tylko już to nie jest taka bieganina w jakimś takim sci-fi czy, czy, czy sci-fi, jak, jak to tam wmawiają Aha. w klimacie, tylko jest klimat taki trochę... Uh, upiorny, trochę horrorowaty klimat takiego trochę dzikiego zachodu to chyba ale takiego bardzo dzikiego, to znaczy to, to jest tak dziki zachód, że tam że tam zombiaki biegają też no i generalnie poluje się na potwory i zasada jest taka, że na mapie pojawia się kilka drużyn ewentualnie solowych graczy i każdy z nich musi wytropić najpierw tego potwora. Ten potwór jest jeden generalnie na tej mapie. Więc trzeba go wytropić, zabić, a potem jeszcze ujść z łupem. Bo może być tak, że na przykład jakaś drużyna wcale nie ma zamiaru walczyć z tym potworem. Ona ma zamiar poczekać, aż wy tego potwora ukatrupicie, a po czym oni was ukatrupią i biorą, biorą E, łup i, i, i zmykają, a po drodze ktoś jeszcze, jakaś inna drużyna ich, ich napada i na przykład ich zabija. Nie? Taka, taka zabawa w drużyny. E, udało mi się w to zagrać. No jest jeden taki kluczowy problem w tej grze, że ona jest naprawdę we wczesnej fazie i ona nie jest absolutnie w żaden sposób zoptymalizowana. Alpha, więc Alpha, chodzi Alpha. fatalnie. Y -hmm. Słucham? Alfa. Alfa, więc ma, ma tak, do tego prawo. Tak. Chodzi fatalnie, a nie ma nawet w opcjach, nie została jeszcze zaimplementowana funkcja zmiany tych opcji, tak, żeby można było sobie, nie wiem, tam pomniejszyć jakieś tam pewne elementy graficzne. Mhm. Więc to jest jakby, nie dość, że to nie ma nie jest zoptymalizowane, to jeszcze jest domyślnie na najwyższych ustawieniach możliwych, nie? więc efekt jest taki, że czasami się ma 5, a czasami 10 klatek na no sekundę, więc to jest prawie, że niegrywalne. Trochę też zależy od serwerów, na które się wbija, ale miałem fajne, fajne szczęście, bo akurat przynajmniej za, za pierwszym razem trafiłem na bardzo sympatycznego gościa, takiego Niemca, z którym szybko żeśmy się zgadali i naprawdę to pokazało potencjał tej gry, że naprawdę jak się trafi na kogoś fajnego, to albo ewentualnie jak się gra z kimś znajomym no to takie polowanie to jest czysta przyjemność, nawet jeżeli tam to fatalnie chodzi. Nie? Fajnie to się zapowiada, także na pewno warto śledzić. Kiedy się to ma pojawić, to nawet nie wiem, chyba, chyba na jesieni tego roku jeszcze, ale tutaj sobie ręki uciąć nie dam. Natomiast no, zapowiada się jako, jako gra całkiem fajnie. Mm. Taki model typowej kooperacji z, połączonej z rywalizacją, więc coś, co, co, co jest z założenia czymś ciekawym, przynajmniej według mnie. Hmm. Yy, wydaje się w porządku. Ale zobaczymy jak będzie. A co, coś jeszcze, no, Wojtku? Nie, w zasadzie nie, nie będę już tam przedłużał, bo mówię, głównie egzaminy mnie zajmowały do, do przedwczoraj. Hmm. Yy, dobrze. Ja tylko chciałem powiedzieć, że yy, ostatnio sobie przesłuchałem odcinek no, najlepszego podcastu w sumie, jaki jest na rynku, czyli nasz. I taki 103 odcinek, w którym mówiłem o obserwerze. Tam wyobraźcie sobie, że to był dosyć leniwy odcinek, w którym nawet Wojtek powiedział, że następny odcinek na pewno już taki nie będzie. I co się stało w następnym odcinku? Wojka nawet nie było. I to właśnie chciałem powiedzieć. Pamiętasz, Wojtku coś takiego mówiłaś? No i widzisz. No widzisz, okej, okay. dobra, to, to tylko chciałem tak to odpowiedzieć, z... bo teraz nie wiem do czego no, zmierzasz No nie, no bo, bo mówiłeś, że, że Że się myliłem, że jednak był nudny no, no Okej, okay. nie, nie, to nie o to mi chodzi, dobrze wiesz o co mi chodzi Dobra, no mniejsza to, dobra, e, słuchajcie e, Więc ja, e, South Park, e, dalej sobie gram e, Już jestem na końcóweczce, powiem wam, że jest świetny Jest hardkorowy, dalej jest hardkorowy Teraz walczę z martwymi płodami i naprawdę walczę z martwymi płodami i, i no, no jest mega um, i, i dalej dalej wciąga mnie ten klimat dalej jest to fajny leki erpek i dla fanów softparka który, który którzy kojarzą wszystkie te sceny postaci i tak dalej z tej bajki świetne, naprawdę świetne i ja naprawdę się dobrze przy tym bawię i co chwilę chcę po prostu sobie oglądać softparka i sobie w to grać mm, tak, więc słuchajcie jeśli, jeśli chodzi o gireczkowo to praktycznie tyle powiem wam, że, że trochę chory byłem ostatnio ogólnie chory, chory w sensie, że zachorowałem, więc kompletnie nic mi się nie chciało, nie chciałem się nawet konsoli odpalać, po prostu się męczyłem i gnębiłem i, i nie czułem się najlepiej no, no teraz już mam trochę więcej energii, e, no i coś ciekawego obejrzałem, e, przede wszystkim zacząłem e, kolejny sezon Wikingów, e, no bez, bez, e, aha, no to już piąty, nie, nie będę spoilerował, no ale ze względu na to, co miało miejsce wcześniej, to ten piąty sezon, no może będzie ciekawy, ale, ale jednak coś, co miało miejsce wcześniej, powoduje to, że, że w sumie chyba ten serial może pomału się kończyć w sumie tak, tak chyba trochę to wygląda jakby to się miało pomału kończyć e, jakiś tam poziom jest, ale na pewno mniejszy niż przed tymi wydarzeniami, co miały mie miejsce gdzieś tam wcześniej e, Okej okay. i robot, słuchajcie, Mr. Robot trzeci sezon sobie zacząłem, Boże jakie to jest zajebiste, o Boże jakie to jest dobre to jest dalej dobre, to jest chyba nawet lepsze ni niż, niż poprzednie sezony E, pojebane, psychodeliczne e, pokazujące prawdą, brutalną prawdę prawdę e, w całym tym hakerskim świecie no świetno no, dla, mnie, dla mnie to jest taki top, top seriali i to naprawdę trzyma poziom i jest, jest fajnie pojebane a, a ja w sumie lubię takie seriale e, tych nowych Netflixowych seriali w sumie jeszcze nie ogarnąłem w sumie nie ma czasu na to ja, ja się dziwię jak Rafał już mógł E, cały węgiel obejrzeć jak to w sumie tydzień albo dwa tygodnie temu wyszło chyba, chyba nawet tydzień e, nie wiem, ale, ale ja po prostu takiego tempa e, bym, bym nigdy nie osiągnął i w, w sumie nie lubię walić jednego serialu na dwa czy trzy dni no bo to, to trochę się mija z celem e, filmy mam od tego, żeby spędzać dwie czy trzy godziny a serial mam po, po prostu po to, żeby spędzić sobie tą godzinę e, no ale każdy podchodzi do tego inaczej, oczywiście e, robimy z czasem co chcemy E, aby dobrze e, Słuchajcie, mm, chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy e, Chciałem powiedzieć o planszówce, Ale w sumie e, Nie, w, su w sumie na razie wam nie powiem Bo w sumie jeszcze nie jestem na to gotowy, żeby wam powiedzieć e, i, I w sumie moje dwa tygodnie nie wyglądało zbyt e, super i zbyt świetnie A, no ewentualnie powiem, e, może jeszcze na odcinku zobaczymy jak będzie czas o moim smartwatchu dokładnie e, Huawei e, smartwatch e, druga odsłona w sumie mówiłem, że, że mam, ale, ale teraz mogę wam coś ciekawego na ten temat powiedzieć, oczywiście gdzieś tam pod koniec, jeżeli będzie czas i w sumie ode mnie to by było tyle, Polacy dają dupy na igrzyskach w skokach chyba nikt tego nie, nawet nie przewidział ale myślę, że cała Polska się na to wkurwiła no cóż, e, następne igrzyska będą za 4 lata. E, dobra, więc słuchajcie, e, to tyle, jeśli chodzi o Hyde Park. E, myślę, że możemy lecieć dalej. E, wy chcecie powiedzieć o tych s, s filmach, ale dobrze, to, to powiedzmy to później. E, przejdźmy do wiadomości. Wojtku, czy masz coś z wiadomości ciekawego, czym chciałbyś się pochwalić? No, coś się, coś się znajdzie. Do, to, to powiedz, taki... no dobra, no okej, okay, no, bo ja też mam po prostu. No, no to jak zawsze, no to spoko. Okay. To może ja takiego jednego rzucę na, na początek ze świata esportu. E Mamy kilku takich graczy w Starcrafta, którzy gdzieś tam dochodzą do tych topowych miejsc w tych najważniejszych wydarzeniach e sportowych, jeżeli chodzi oczywiście o Starcrafta. Jednym z nich jest Nercio jest ich tam troszkę więcej, czy z laser, pewnie ktoś, kto, kto, to śledzi bardziej mógłby jeszcze parę słów mieć, ale to jest pewien fenomen, ponieważ my rzeczywiście mamy reprezentantów, którzy, którzy tłuką nawet tych, tych Koreańców niektórych. A to już jest coś, jako tak zwani foreignersi rzeczywiście są są świetni w tym co robią. Inercio odchodzi z Euronix Gaming, który reprezentował. Więc jakby ten świat sportowy teraz zastanawia się do jakiego teamu NERCIO dołączy. To taka ciekawostka raczej dla fanów, dla fanów e sportu. Wiem, że to jest dość hermetyczna grupa, ale, ale, ale zawsze warto o tym wspomnieć, bo było, nie było, to jest taki, taki, nie wiem, taki Kamil Stoch polskiego sportu. Można to tak chyba porównać. Mm, no. I jeszcze jeden taki nisznik news, na szybkości, zanim, zanim tam powiesz swojego. Czy kojarzycie może taki tytuł Survarium? Survarium. Coś... Survarium. To miał być duchowy nie. spadkobierca Stalkera, bo Stalkera pewnie kojarzycie. To nawet takie konsolowe tak. popsy, jakby musicie z Stalkera. No, no, no okej. Okay, Więc no. ten duchowy następca, no trochę się nie udał. Surwarium to była, to był taki tytuł, który obiecywał dużo i generalnie i jeszcze ten tytuł dużo obiecuję, bo tam on jest nadal w jakby we wczesnej fazie, we wczesnym dostępie, przepraszam. Wersja tam powiedzmy, nie wiem, 0.6, tam 8 albo 0.7, 2, to nie ma żadnego znaczenia, tylko cyferki. Natomiast generalnie y, założenie było takie, że tam miał być otwarty świat, miały być te questy, a na razie sprowadza się to do, do proste, prostej takiej prostego shootera takiego arenowego, jak Call of Duty albo tam inne tego typu więc jest smutek, no natomiast dawni dawni twórcy tej serii Star, Stalker ogłosili nowy, to znaczy ogłosili pracę, ogłosili rozpoczęcie prac, czy, czy, czy może że trwają już prace? Boże no, <śmarsz> <to, to śmarsz> Wojtek, nie, ale masz problemy, no dobra, no. grą? Co, co? Nie, no się, się, tak? śmieje się, że masz straszne problemy, żeby coś tam powiedzieć, no dobra, mniejsza o to. No Nadal się nie zrozumiałem, bo tak Cię przeżywało, że ale spoko. Nie leć, leć, leć, leć, leć, nie przejmuj fajne się. Jest, fajne jest to, że teraz słuchacze będą Cię rozumieli, a ja nie wiem, co powiedziałeś. To Super, jest... o to chodzi, o to chodzi. Nie no mniejsza. I nie, po, nie poganiaj ja mnie, czekam godzinę, żeby no, sobie <laughs> na To prawda. E, więc gra się nazywa The, The Fear Wolves cokolwiek by to nie miało, w jakikolwiek sposób by się to miało odnosić do zawartości, ale to ma być ich własny Battle Royale. Hmm. Battle Royale to jest teraz coś, co już po prostu jest wszędzie. Nawet co pewno słyszeliście, ogłosili, że Battle Royale tryb rozgrywki będzie również w Red Dead Redemption 2. Więc każdy ma swojego Battle Royale. I tutaj przyznam szczerze, że z tych wszystkich takich zapowiedzi szumnych, chyba to jest jedyny, który, na który chcę zwrócić uwagę, ze względu na klimat Stalkera, który będzie w nim zawarty, więc coś, coś na co warto um, mieć co, co warto mieć na uwadze ale w właśnie jak teraz sobie Wojtko powiedziałeś, że ja nawet o tym nie wiedziałem bo e, w sumie e, jakbym miał sprzęt, na którym nie mogłem grać w jedynkę nie interesowałbym się tym bardziej dwójką ale ty jesteś taką osobą, więc interesujesz się Red Dead Redemption 2, bardzo się cieszę ale powiem wam, że jak, to, jak ten ba Battle Royale cały wyjdzie na, na Red Dead Redemption 2, to to może się zbliżyć do GTA, wam powiem. Naprawdę pod ilością egzemplarzy sprzedanych. Nie przebije, nie wydaje mi się, że, że przebije, ale dzięki takiemu trybowi naprawdę to może się zbliżyć, bo Rockstar nie spierdoli tego. Rockstar zrobi to bardzo dobrze. I... No wiesz, mi się wydaje, że, że mi się <śmiech> no wiem. mi się wydaje, że po prostu Rockstar byłby głupi, gdyby nie wykorzystał tego, jak dobrze sprzedał się GTA. Zresztą rozmawialiśmy o tym, tak? To wszystkie mhm. jakby pompowanie tego tytułu przez tyle lat od premiery skutkuje tym, że to jest gra, która nada się świetnie nawet nie świetnie, znakomicie się sprzedaje. A ja... I, i, i Red Dead Redemption będzie w tym samym, plus jeszcze Battle Royale tryb. Zresztą wcale bym się nie zdziwił, jak za dwa miesiące usłyszymy, że dodadzą tryb Battle Royale do, do GTA 5 i też by mnie to jakoś nie zaskoczyło specjalnie. Um, ja powiem Ci szczerze, że odpaliłbym GTA 5. gdyby do GTA 5 wcisnęli ten tryb, to dla mnie by była rewelacja. Tylko ja, ja nie wiem, czy... Nie, no może silnik by dał radę, nie wiem. Wiesz co, spokojnie by dał radę, bo przecież to jest, to, to jest nic innego, jak tylko określenie konkretnego celu, do którego wszyscy gracze zmierzają. To tyle, to jest tylko tyle. No tak, ale, ale liczba graczy jednak, wiesz, no musi oscylować w granicach stu i jeżeli na przykład te 100 osób spotka się, nie, no może 100 osób się nie spotka w jednym miejscu, ale... Jak... No słuchaj... Chociaż nie, no da, dał radę, dał radę, okej. Okay. No słuchaj, dobra, ale to weźmy sobie takiego Dying Lighta. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Dying Light... Mamy, mamy To te, też polskie coś tam. Battle Royale, który zdaje się, że ma w maju się ukazać, o ile, o ile dobrze pamiętam. I no cóż, jeżeli coś jest jeszcze mniej zaplanowane na Battle Royale od GTA V, no to na pewno to jest Dying Light, gdzie to zupełnie inaczej będzie pewnie wyglądało. No ale kto powiedział, że tych graczy musi być stu? tych graczy może być dziesięciu nawet na takiej mapie jak na przykład Haran czy, czy, czy to czy stare stare miasto tam w The mhm. no to ja sobie wyobrażam, że spokojnie z dziesięciu nawet by wystarczyło. Pewnie będzie więcej, ale myślę, że, że też by było coś, bo, bo wystarczy, że gdzieś zaczną strzelać, tak? I ty to słyszysz, bo to nie jest miasto wielkości... Y, t, takiego jak, y, jak w GTA, tylko to jest po prostu taka tak naprawdę dzielnica, albo tam no, może trochę więcej niż dzielnica, nie? Mhm. Więc gdzie, jak gdzieś strzelają to, to te kilkanaście bloków dalej, albo kilometr dalej, to po prostu usłyszysz, nie? Będziesz słyszał walkę i będziesz <głos> wiedział, że tam ktoś się tłucze, no i automatycznie nie będziesz miał tego poczucia, że ten drugi gracz jest gdzieś tam 20 kilometrów od ciebie, więc jak mam mnie spoko i to samo może być w, w GTA, no przecież to nie musi być tak, że, że to będzie całe, całe, całe miasto na siłę, tylko może być wyznaczony teren, nie? Czy, czy orientujesz się Wojtku, czy w, da, w Dying Light będzie to darmowy tryb? Nie orientuję się, nie mam pojęcia tak naprawdę. Bo mam Dying Lighta i w sumie bym go sobie odpalił do tego trybu, bo nie mam wiem, tylko we Fortnite i w Fortnite mi nie podchodzi. Chciałbym... Myślę, że to nie będzie darmowy tryb, ale jak będzie, no to czas pokaże. Dobra, więc słuchajcie, to ja może powiem coś ciekawego. Czy no, Rafale, rozgrzejecie trochę? Rafale, pamiętasz taką grę Mercenary Kings? Nie, tej gry nie pamiętam. No jak nie pamiętasz? no Jak możesz się nie pamiętać? No było coś, no, ale to ja. To nie... aha, aha, bo ty, bo, bo okej, okay, dobra. Słuchajcie, to było sobie takie, tak, taka trochę la contra, albo jakiś taki metal Slack z jakimiś tam elementami różnych rodzajów broni w sensie, że, że je się ulepszało zdobywało, trochę taki crafting też był i to było mocno skillowe i można było grać chyba w dwie osoby chyba maksymalnie do czterech osób e, tylko, że to było naprawdę dosyć mocno skilowe często się ginęło i tak dalej i tam trzeba było powtarzać dosyć dużo poziomów faktem jest, że to, to coś, ten twór był za darmo w plusie i wyobraźcie sobie, że mm, teraz właśnie wyszła taka informacja dokładnie, w sumie dokładnie dzisiaj, że jeżeli macie plusa to i macie tą grę Mercenary Kings, to możecie sobie za darmo pobrać ulepszoną wersję Mercenary Kings, nazywać się je Reloaded Edition bez żadnego bez żadnego kosztu. No, no cost. Więc nie musicie za, za nią, za, za to coś płacić. Pewnie coś tam dochodzi: jakieś głupoty, dodatki, może nowe postacie, może jakieś pierdoły. Nie wiem. Nie ogarniałem tego, ale, ale mam to. Mam tą grę i do, dosyć dobrze ją wspominam pomimo takich e, e, paru elementów, które się mocno powtarzały, szczególnie w tych placzach i tak dalej, ale przyjemnie się w dwójkę grały, więc e, jeżeli na przykład ktoś to ma i dobrze ją wspominał tak jak ja, to może sobie tam uderzyć, albo zobaczyć przede wszystkim najpierw co to jest ta Reloaded Edition i wtedy może ją sobie tam i tak za darmo ściągnąć. E, to taki w ramach takiej ciekawostki. E, e, to ja jeszcze tutaj takie no? drobne uzupełnienie, bo już sobie w międzyczasie sprawdziłem, co do tego Dying Lighta, no, informacje są na razie takie, że to będzie rozgrywka przeznaczona dla sześciu osób. No to A, jak Battle Royale nie... dla sześciu osób? No tak. Okazuje się, że jakby będzie akcja krążyła wokół zdobycia jakichś próbek. Trzeba zdobyć próbki i, i i wywalczyć. Zdaje się, że wywalczyć sobie miejsce po prostu w helikopterze, który przylatuje po te próbki. Silnik. Tak, silnik. Tak to, tak to. silnik. Silnik. Silnik. To, to nie jest takie proste w takim razie. No. No, no, na pewno, na pewno nie jest takie puste, ale, ale już sprawdziłem, żeby tutaj chciałem nie walić. Tak ma to niby wyglądać. Jak będzie wyglądało, no to tak naprawdę. Czas pokaże. Zobaczymy za parę miesięcy. E, dokładnie, słuchajcie, ja, ja jeszcze mam jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć. Tak, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Słuchajcie, wychodzi taka gra Kingdom Come deliverance. E, Wojku, nastawiasz się troszeczkę na nią. Nie, w ogóle się na nią nie nastawiam, ale nie dlatego, że... Ale przecież ona będzie nie, zajmista. Znaczy, Sporo no na to wskazuje. Nie, nie, nie wiemy. No, no nie, no. Może będzie, może nie. No. Natomiast nie nastawiam się na nią, bo, bo nie chcę się nastawiać, bo po prostu bardzo liczę na to, że ta gra się uda, ale wolę się nie nastawiać pozytywnie, żeby się nie, nie rozczarować. Natomiast u nas kolega redakcyjny Osaks tam dorzucił kilka kopiejek do tej zrzutki więc już, zdaje się, pobrał nawet i, i pewnie za dwie godziny będzie tam już, już biegał, Tą mhm. tam premiera, zdaje się, za godzinę i osiem minut. Dokładnie więc więc na pewno, na pewno będę go tam męczył o jakąś relację, będzie też na pewno u nas recenzja, a jak on pogra to, to ja też już później pogram i, i tyle na razie, na razie, w tym hmm. razie. Tyle. tak, więc ogólnie chciałem powiedzieć o tym tytule tylko tyle że to sobie wychodzi też na wszystkie konsole i wyobraźcie sobie to, to, to, to, to w ramach ciekawostki, że e, kupujecie sobie grę na pudełku, e, pudełkową w sensie, no i sobie wkładacie ten, tą płytę do, do tego napędu, no i tam wam się instaluje 23 giga, no i wam się zainstalowało te 23 giga, no i odpalacie sobie tą grę, no i, no i wychodzi aktualizacja, która ma uwaga 23 giga. Więc e, można powiedzieć, że praktycznie cały tytuł wam się nadpisuje i i, i to, i, i nie wiem, no, no i no i dla mnie to jest takie, takie słabe to jest, że to są, równie dobrze już na PS4 mogły być plik, który waży 1 mega i po prostu dzięki niemu możesz w ogóle odpalić grę i musisz mieć zawsze płytę w napędzie, żeby grać i ściągasz całą grę, bo tutaj po prostu jest konieczność ściągnięcia całej gry w, na premierę, pomimo tego, że macie e, płytę. I, i to taki trochę mi jebie z Steamem i konsole mi zaczynają jebać z Steamem, no ale co zrobić? Wchodzimy w erę cyfrówek i twórca nie potrafi czegoś naprawić w grze, nie potrafi wypuścić kilkugigowego patcha, musi jebnąć od nowa całą grę. I wtedy może ewentualnie, e, wtedy uda mu się to poprawić i wrzuca całą grę od nowa do pobrania. No dla mnie to jest, to jest taka głupota, że to szok, no ale no ale cóż, to był projekt kickstarterowy. To było jakieś studio, które było w sumie mm, e, no-name'em i chyba e, dalej jest no-name'em. Chłopaki są chyba z Czech, z tego co pamiętam. Studio. Warhorse, Warhorse. Studios to jest no-name? Słucham? Według ciebie? Warhorse Studios to jest no-name? No, name? no a, a pamiętasz jakiś tytuł? Coś? No, <laughs> dla, mnie, dla mnie jest no-name no ogólnie. Chłopaki, którzy pracują w tym studio pracowali wcześniej na przykład nad armą ponieważ to jest... To jest... To oni pracowali w zasadzie i w Codemasters, i, i w tych od army Bohemia Interactive. To jest raz. Dwa. przez Od czasu, kiedy komunikować. To znaczy, oni zrobili... Dobra, na historii. Oni zrobili jedną z najfajniejszych kampanii w ogóle marketingowych w, jeżeli chodzi o gry i o tego Kickstartera. W zasadzie to oni byli na przegranej pozycji. i Bo oni stworzyli pewien taki zaczyn i mieli pewien pomysł na grę, w której nie będzie żadnych smoków, demonów i takich pierdol, tylko tylko ma być po prostu opowiedziana jakaś historia, a gra nadal ma być rpg -iem. No i generalnie mieli bardzo duży problem, żeby się z tym przebić gdziekolwiek. I kiedy zaczynało już po prostu być tak parno z, z, z forsą, to to zwrócili się do, poszukali inwestora, nie pamiętam, kto był tym inwestorem, tutaj, tutaj pamięć mnie zawiodła, ale ten inwestor powiedział coś takiego, słuchajcie, to brzmi głupio, <głos> nie róbcie tego, ale możemy was dofinansować, sfinansujemy to pod jednym warunkiem, że wrzucicie to na Kickstartera i zdobędziecie odpowiednią ilość forsy, to wy, my wam resztę dorzucimy. I bo bo jeżeli na jakichś też to się sprzeda i ludzie to kupią w sensie jakiegoś tam pomysłu, to znaczy, że to, to my też to wejdziemy. I oni tak zrobili. I wystrzeskali taką świetną kampanię marketingową, która trwała tak naprawdę przez, co cały czas trwa jeszcze. E, g, cały ten Daniel Wawra, który tam jest szefem tego całego pierdolnika, e, naprawdę zrobił świetną robotę z, z, z, z tymi, pewnie z, z jakimś tam studiem, e, PR-owo-marketingowym, ale zrobili to świetnie. I myślę, że Warhol Studios to jest jedno z, z lepiej yy, takich rozpoznawalnych studiów, yy, twórców gier, yy, nie licząc z tych takich największych typu tam, nie wiem, Ubisoft, nie, Blizzard i tak dalej, to myślę, że Warhol Studios jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, z tych, które nagle się pojawiły i nie mają jeszcze niczego na koncie, a już są rozpoznawalną jakąś tam marką. No tak, ale to taka marka, która nie ma po prostu żadnej gry na swoim koncie. Bardziej pod tym względem, a nie kto tam pracuje. No, no, bo... no ale to jest, wiesz, no, to jest. No, może i tak nowe, nowe szaty, ale, ale w środku są ludzie, którzy wiedzą, co robią. No tak, tak, tak. To, to, tu, tu muszę się zgodzić. Niestety muszę się z tobą zgodzić. E, no. e, co zrobić? Co zrobić dokładnie? E, więc e, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o mnie. E, masz jeszcze, Wojtku, jakieś newsy? Nie masz już, chyba. Czy masz? Wojtku? Eee, jeżeli chodzi o newsy to... to no To chyba tylko tego Red Dead Redemption 2, że tam będzie ten baterialny, no, ale to już padło. Dobra, tam niech się pojawi. Nie, to już jest ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ale, ale, ale nie wiadomo, czy to będzie na 100 osób. A kto powiedział, że to będzie na 100? Osób? Aha, nie, nie. No. 50 osób i 50. No nie wiem, do, bo słuchajcie, słuchajcie, no, b, b, b, no. dla, mnie, <grym> dla mnie, jeżeli mamy tą samą mechanikę, właśnie tym Battle Royale, no jak ktoś może powiedzieć Battle Royale w 6 osób? No, no i Dobra, no jak to kurwa? już No sobie, że to będzie hit. No nie, no ale, ale. Ja mam ważniejszy temat. Czy wy rozmawialiście o kartonach, czy nie? pierdolę. Kartonach. Z Tomkiem tydzień temu, dwa tygodnie. O kartonach, kurwa. Ej, bo, bo, bo o, Wiesz tak, wiesz jak mówisz o kartonach, to mi się klan przypomina, tam znowu ktoś umarł no, w, w dziwnych że, okolicznościach, nie? No, nie wiem, wiesz co, mówisz, że kurde, ja za dużo czasu na seriale poświęcam, a wypierdalasz mi z klanem. Słuchaj. Yy, nie, nie oglądam, tylko słyszałem. Bezpośrednio po naszym nagraniu miesiąc temu, mhm. dosłownie, no Cudem uniknęli hejtu, bo ja bym cały odcinek na to poświęcił, nie? I, i, i wiesz oskon, doskonale, żeby tak było, I, i dlatego następnego dnia dopiero wypuścili to info, wiesz, po naszym nagraniu, eee, że będą sprzedawali kartony, żeby można było. A, kartony! No tak! Boże, dlaczego ja tam. No, ej, wiecie co? Ja z Tomkiem nagrywałem i Tomek przecież ma to gówno i on nic o tym nie mówił. No bo to jest wstyd. To jest wstyd no nie. całkowity. Ja, ja mam ale... nadzieję, że to słyszę i właśnie teraz jest czerwony, jak to słyszę. No dobra, no. No, Jezu, no, no przykro, no nie było mnie, nie bym dopilnował na pewno tego. No pewnie tak. No dobra, no. no Bordę, tu pogadajmy, pogadajmy. Trzeba być takim skrzywionym, japońskim, takim nie wiem, no, Jackiem Kaletą bez urazy, kurwa. Siedzieć i, i z kartonów sobie sklejać jakąś, nie wiem, kasę fiskalną, czy cokolwiek, żeby tam wsadzić do środka y, tą konsolkę, która notabene, no notabene ma swoje plusy. Ja uważam, że no, pomimo wszelkich, y, znaczy inaczej, ni, nigdy jej nie postawię, wiesz, obok PS4, jako, że, że to jest równorzędna. Y, ale ona ma swoje plusy i, i ja je doceniam, czekam, aż się biblioteka zbuduje, aż ceny spadną i jak ona będzie za tysiaczka, to ja ją sobie pewnie kupię. Zwyczajnie po to, żeby po prostu nie grać na telefonie, który nie ma joysticku i żeby mieć oddzielne, naładowane urządzenie od tego i, i, i wiesz, i, i pod tym kątem jest spoko, nie? Zresztą, wiesz, no, no, no zwłaszcza jest, że tam będą jakieś pełnoprawne, duże tytuły, a nie ani jakieś tam półwydmuszki jak na Vita, powiedzmy, że tam Lego Historia i, i, i wiesz, yy, dwa Metal giry. Natomiast yy, no nie, to już... już nie czepiając się samej konsoli, która no nie jest taka tragiczna mimo wszystko, yy, po prostu jest jest czymś innym, to kurde jak można ludziom za takie pieniądze, przecież tam jest kilkadziesiąt dolarów, sprzedawać kartony. Już wysłyszeliście co nam się wydarzyło na <śmiech> samym początku, że yy, firma, która tam coś, nie wiem, czy to testowała, czy coś w tym stylu, to sprzątaczki im wypierdoliły całą partię testową, kurde i oni to z z kontenerów wyciągali po prostu, bo firma sprzątająca, wiesz, pozbyła się tego cholerstwa całego, żeby po prostu nie było wstydu. No to ciekawe, ciekawe, ciekawe. Halo? Nie, do końca chyba nie zrozumiałem, co się stało? Firma sprzątająca wyprzyła te kartony? Była, była jakaś firma, która dostała to do testów. Jeżeli dobrze pamiętam, no, uh -huh. to szczegóły są nieistotne. No wyobraź sobie, że jakaś firma dostaje to do testów i wiesz, przywożą paczuszki z Nintendo, wiesz, kilka pudełek i tak dalej, nie rozpakowują to, o Boże, jakie to jest głupie. Dobra, jutro się tym zajmiemy, idziemy do domu, wracają rano, a tego nie ma, bo sprzątaczki to wyjebały do śmieci, bo <śmiech> jakieś kartony leżały. No. W skrócie, tak wiesz, tak wyglądała historia. Zobacz <śmiech> to sobie no, no to, to jest właśnie coś takiego, no, gdzie teraz, wiesz, ry rynek piractwa, nie? Pierdola. Kartony z Biedronki, wiesz, po, pocięte na, yy, po to, żeby móc sobie za trzy za złote, wiesz, zrobić dokładnie to samo, co, co tam jest, nie? Oczywiście ja tam widziałem parę, parę grafik, no, niektóre wyglądały nawet ciekawie, że tam ktoś jakąś m, użył trochę, wiesz, koncepcji, żeby tam coś ciekawego z tego poskładać, nie? Ale Boże, to, to, to w samym swoim założeniu jest takie po prostu, żeby to wiesz, żeby to było na zasadzie. Bo ja się spotkałem na przykład z tym, to, że, że, że jakieś bonusy, które tam Amiibo, wiesz, do konsol Nintendo pomaga wykorzystywać, nie? Do, do tych figurek. Tam są, wiesz, chipy NFC, nie? W tych figurkach. No to na przykład w Stanach są jakieś płatki z mlekiem, które do śniadania zjadasz, nie? Tam napchane cukrem z logo Mario, wiesz, w środku oprócz zwykłej pszenicy, jakieś tam, wiesz, pomalowane lukrem grzybki i tak dalej, nie? I, i masz tam na Naklejkę NFC na pudełku, i sobie ją wrzucasz też do Mario, i tam masz jakiegoś mikrobonusika, wiesz, yy, do tej gry, nie? Niewiele znaczącego, ale masz. To okej, okay, to ja taką wiesz, coś takiego rozumiem, nie? Wiesz, paczka płatek za 3 dolary i, i naklejka NFC, która ci daje, wiesz, do gry jakiś bonus. Okej, okay, mhm. ale karton za 80 dolarów wiesz, żeby z tego pudełka płatek można było ten karton złożyć, nie? To, to, to było fajne, to, to by było na poziomie, kurde, wiesz, dobra, uzależniajmy dzieci od naszych konsol, nie, wiesz, wykorzystajmy to pudełko, nie wiem. W McDonaldzie, żeby tam, wiesz, do Happy Mealów też te kartony można było złożyć na inne sposoby, nie? Oni nawet, nawet tamte kartony w McDonaldzie, wiesz, jakieś z każdej strony okleją jakimiś łamigłówkami, żeby to dziecko, wiesz, tym papierem się tam nie gryzło go, tylko żeby się nim pobawiło, nie? A ci będą zwykły karton sprzedawać za kilkadziesiąt dolarów. No. E, Dobrze. zwyczajnie. Ja, ja bym się czuł jako fan Nintendo, ja nie wiem, nie potrafię się trochę może wczuć w rolę jako fan Nintendo, ale ja bym się czuł zwyczajnie, wiesz, obolały. Nie, nie, to jest dobre. Obolały od tyłu bym się czuł zwyczajnie. No. Nie, nie, jakbyśmy prawdziwym fanem Nintendo, to już byś miał tu zamówione wszystko. Dokładnie tak. E, słuchajcie, bo przede wszystkim, e, bo może nie wszyscy wiedzą, e, Wyobraźcie sobie, że Nintendo na Switcha wymyślił sobie grę, która polega na tym, że wkładamy naszą konsolkę, ekrani, czy cokolwiek w jakieś e, kartonowe e, urządzenia, to może być pianino, to może być wędka, to może być jakaś kierownica, to może być jakiś, nie wiem, robot, dźwig czy cokolwiek i... i... Grę, od, odpalamy aplikację na tym i dzięki tym mechanizmom możemy na przykład grać na pianinie, albo wędkować, albo e, ruszać jakimś dźwigiem, albo ruszać jakimś robotem ro, ro, mm, i łączymy oprogramowanie Switcha, e, czyli ogólnie też przenośną małą konsolę z tymi kartonowymi rzeczami. To tyle tytułem wstępu i to jest jakaś tam rewolucja i w ogóle um, coś tam od de facto. tylko że, pamiętajcie, ja tam trochę będę bronił tego, tego, tego Nintendo, bo e, głównie płacicie za oprogramowanie, płacicie za grę. Jeżeli tam jest cena 70-80 dolarów, to gry AAA je przy 60 dolarach, to za ten karton płacicie 10-20 dolarów. Więc myślę, że to nie jest jeszcze taka bieda. No, ok, no, no może to być bieda, bo jednak to jest karton. Tak. I to faktycznie ty, jest karton. Za, ja widziałem, to jest karton. Za, On jest pokolorowany za ty, za, jakoś tam. Ty, ty za gry na Wiara płacisz 100 do 120 zł. Gdzie no gry, wiesz, no, może nie wszystkie, ale w większości, ja mówię o tych lepszych nawet grach, nie nie te gówna. No. Yy, I one, nawet te lepsze gry kosztują po 120 zł, gdzie tam jest, wiesz, no, naprawdę wykorzystana w miarę jakaś zaawansowana technologia. Yy, nie symulator wędki, czy gry na pianinie, co, co już, wiesz, wszystko było, tylko trzeba po prostu teraz to opakować w karton, a nie w plastikowe akcesorium. Mhm. Mm, i te gry kosztują tyle samo znaczy te gry kosztują mniej niż AAA a teraz ty się odnosisz do, do cen AAA do Assassin's Creed Originsa. nie no tak tylko że, że miej pod uwagę to że to jest coś nowego coś fajnego, coś innego przede wszystkim, fakt faktem jest to wykorzystany karton eee, no ma to swoje plusy i minusy oczywiście eee, więcej minusów niech ma no ale jednak jest to troszeczkę inne i to też wyróżnia Nintendo od wszystkich, że jednak będziesz mógł sobie zagrać na pianinie i będziesz mógł sobie go stworzyć z kartonu, sam go sobie złożyć i sam go sobie będziesz na nim grał. No okej, okay, no co ja, ja bym tego nie kupił. Ja bym tego nie kupił, ale jeżeli miałbym dzie dzieciaka, który ma 2-3 lata, to bym mu to kupił. Ja nie, niech się bawi takim gównem. Mniej więcej, a, a te a, am, bo całe i, to, i te inne figurki, to dla mnie to jest strata pieniędzy, bo to jest w, w kurwę drogie i, i nie wiem, na chuj mi to, no fa, fajnie, że to stoi, fajnie, że to walczy w grze, ale, ale no nie wiem, no wolałbym zbierać coś innego niż, niż jakieś tam ich figurki. Mniejsza o to, nie wydaje mi się, żeby to było takie złe, jak wam się wydaje, ogólnie jak Rafał się tobie wydaje przede wszystkim, no. Już mówiłem, ci, że byś był prawdziwym fanem, to byś nie mordził tylko kupił. Nie, no takie... ja, ja ja nie jestem, ja nie jestem i nie będę mhm. i, i ja nie będę nie, nie pamiętam, ale po prostu... wiesz, Ja potrafię krytycznie, nie chodzi o to, że że wiesz bycie fanem czegoś i, i wiesz. No dobra, ale, ale nie, nie widzisz tu jakiegoś plusu, Rafał? Yy... Jakiegokolwiek plusu w tym, w tym projekcie? A to nie chodzi o to, czy jest jakikolwiek plus, bo wszystkim jest jakiś plus. Ja, nie, no bo ja, o, jeździ potem, jeździ potem, tak? Nie. No to. Krystian, to co mi powiedziałeś, no. hmm, znaczy nam w ogóle wszystkim przed chwilą, że w koncepcji wykorzystania tego, yy, jako gra dla dzieci, tak? Że, że, że masz ten karton i to dziecko może się bawić tym kartonem i nawet jak nie zepsuje, znaczy nawet jak go rozpieprzę właśnie, to nie będzie szkoda, bo bo zaraz se skleisz, wiesz, to drugie powiedzmy, czy coś w tym stylu, bo kartony są zamienne powiedzmy za 2 dolary, nie, czy coś w tym stylu, to jest spoko. No, no bo ile ten karton kosztuje? Kosztuje no, 20 mało. centów, nie? Więc wiesz, sprzedawanie no, go mało. za 3 dolary byłoby jak najbardziej okej. Okay. Czy, czy nawet za 5, nie? bo tam te konstrukcje nawet one nie są banalne, tylko no, niektóre są nawet trochę bardziej skomplikowane, chociaż to jest wciąż jeden karton z wycinanką, czy tam dwa. Tym bardziej, yy. że to jest produkcja hurtowa, po prostu. to jest, to masowa, jest, to więc... jest no, cena tego to jest, nie wiem, czy 5 centów przekracza za, za, za jedną sztukę za ryzę, nie? No, czy, czy tam 10. Yy, trzeba zapłacić Chińczykowi, wiesz, za. Za wymyślenie tego, ale jak ja widzę, jakie wiesz zabawki sprzedają w kerfurze za 10 zł, które się tam też, wiesz, ruszają i składają, to spokojnie i, i, i to by się znalazło. I to by było super właśnie, ale ja sam ci powiedziałem, że w kontekście, kiedy to by było dla dzieci, kiedy to by było połączone właśnie z czymś innym łatwo dostępnym, tak jak te płatki, tak jak te paczki w McDonaldzie i tak dalej... To super, nie? To niech się dzieci bawią, niech podejrzą do tematu trochę i podejdą inaczej. Niech mają jakieś, wiesz, manualną zabawę, a ekranik będzie tam spełniał funkcję, wiesz, dodatkową i się niech bawią tą wędką, kasą, czymkolwiek, co tam będzie pianinem. Mhm. ale nie, żeby robić z tego, wiesz jakieś kuriozą, kurde że, że to jest pełnoprawna gra że będzie kosztowało jeszcze więcej niż yy, dokładnie, bo bo jakieś, nie wiem, bezpieczne tutaj przetestowane i wymyślone przez nas kartony wam do tego dorzucimy i jeszcze jak wam rozmieknie od razu ten karton, bo go dziecko ugryzie, no to po prostu wiesz, musisz kupić nowy za też 80 dolarów, czy tam nie wiem ile, już nawet nie wnika. To, <słuch> może będą tańsze, albo może może w przyszłości, ale zobacz, może w przyszłości będziesz mógł dokupić nowe kartony z nowymi e, Do, grami, że tak ale powiem, Ale to tak? słyszysz, jak to brzmi w ogóle, nie? będziesz. Mógł no, ale nie, no słuchajcie, grami. słuchajcie. Słuchajcie, ja wam coś no. powiem. Jest taki koleś, on jest totalnie zryty ja w ogóle nie rozumiem, co w tym chodzi. Nazywa się Górko i on ma taki kanał na YouTubie, gdzie robi takie głupie recenzje, na przykład typu recenzja drzemki. I wszystko jest spoko i to jest koleś, Są który bolę. naprawdę on... Jest dziwny, jest mega dziwny, on jest kurde, dziwakiem pierwszej wody. I on wymyślił swoją własną konsolę i to jest dokładnie. Coś nie, to nawet nie jest aż tak poryte jak ten, jak te, jak te Nintendo, bo on jest totalnie undergroundowy i on coś takiego podobnego zrobił, polecam jako ciekawostkę, bo to naprawdę naprawdę jest co pooglądać, jeżeli chodzi o zamysł techniczny tego, i to nie jest taki głupie, co on wymyślił chociaż, chociaż wiadomo, wykonanie jest zupełnie amatorskie i tak i wiecie co, i on chyba nie chce za to takiego hajsu, nie? Także znaczy nie, słuchajcie, słuchajcie to nie jest nic o może, o może, o bo Nintendo sobie wymyśliła jakiś tam produkt tak do którego wykorzystuje kartony. Okej, okay, no, no może te kartony, no to jest trochę bieda, ale wykorzystuję sobie te kartony. I ta gra jest z myślą o dzieci, żeby sobie coś wybudowały, żeby sobie mogły coś odkryć, żeby sobie mogły w coś tam zagrać, tak? I trzeba patrzeć to jako, jako grę dla dzieci. I po prostu niech dzieci będą miały z tego przyjemność. I powiem Ci szczerze, że jeżeli puścisz jakiemukolwiek dziecku ten trailer, który pewnie widzieliśmy, to każde dziecko będzie tym zajarane. I powiem ci więcej, no właśnie, że gdybym no ja był dzieckiem, to ja bym chciał to. Ja bym, mamo, ja to no chcę. No na tym polega skurwysyństwo z, z, z całej ale... akcji. No, bo to jest... No moim zdaniem... Produkt jest skierowany do dziecka, jest zrobiony po prostu z dziedowskiego materiału. Wszystko jest na zasadzie i, tato kup mi no. to i nieważne ile to kosztuje, nieważne jak to jest miękkie, giętkie i tak dalej. Przecież to mogłoby być, kurde, za 20 lat. Dobra, ale z, uspokójcie się. To by no. mogło być pełnoprawne akcesorium plastikowe które będzie leżało tam 10 lat następnych i za 10 lat ktoś się y, wyjmie z kartonu, bo karton to jest opakowanie do akcesorium, y, no, będzie bole. się mógł nim również bawić. Nie? Ja oglądam sobie w no, tym momencie tu, no od właśnie, dawna y, słyszę, kanał y, Arachona, który jest y, no niesamowicie tam takim wiesz, ciekawym kolekcjonerem gier, bardzo nastawionym, na stare konsole na NESy i tak dalej. To jakie on zabawki gdzieś tam wyciągał, o których ja w życiu nie słyszałem, chociaż wiesz, za moich czasów one wychodziły gdzieś tam w latach 90. czy późnych 80. Jakie y, cudowne, wiesz, pomysły wychodziły wtedy, wiesz, do Nintendo, do nes y, które potrafiły właśnie tą, wyciągnąć z telewizora rozgrywkę do, do, do y, na upośledzonych przecież biednych systemach, nie? Y, cuda tam robili przecież, no naprawdę cudowne akcesoria i wtedy to wiesz faktycznie rozumiem, rozwijanie wiesz yy, większej ilości, zdolności manualnych, yy, nie wiem nie było wiesz yy, grafiki 3D, to oni tą grafikę wynosili wiesz przed telewizor, nie? Że, że tutaj miałeś powiedzmy jakiś tam nie wiem sterownik robota czy czy coś w tym stylu i to było wiesz pełne pochwał, nieważne ile tam by to kosztowało, że to czasami było tyle co pół konsoli warte, nie? bo wychodziły takie rzeczy. Yy, w dzisiejszym czasach, w nowożytnych, to, to chyba jedynie rock band z perkusją i gitarą jest y, porównywalnym do tego. Takim ale cen, cen, cenowa jest przepaść, Rafale. Cze, cenowo co? Tak, ale zobacz. Ale, ale Rafał tutaj powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Że, że to jest zrobione z dziadowskiego materiału, który służy do opakowywania rzeczy sensownych. I, no. i, to, jest, i to jest ten ten, ten, ten, <śmiech> ten z uwagi. Bo zobacz, to jest zrobione po pierwsze dla dzieci. Dzieci z zasady niszczą takie rzeczy Oczywiście, Po prostu jest po dzieciaki po prostu takie są One to psują pieniędzy. I dlatego tak, mówię, że i... wiesz, Mi nie chodzi o pomysł Bo ja cenię sobie taki, takie fajne pomysły Ja bym był naprawdę szczęśliwy Gdybym mógł na PS4 Pobawić się jakimiś innymi akcesoriami Niż tylko VR Tylko jedna gra taneczna Która powiedzmy jest na, na kamerkę dostępna która tam mm. występuje, bo na ps trójce, wiesz, korzystałem z tych mówów i tak dalej i nie uważam, że to będzie, wiesz, nigdy system seller, że, że coś tam zmieni, wiesz, świat, ale to daje możliwości oderwania się od czegoś, wiesz, trochę innego spojrzenia na te gry, trochę zrobienia właśnie yy, pójścia, pójścia pod prąd, yy, nie siedzenia ciągle na kanapie w tej samej pozycji, nie? I, I to jest spoko. I tutaj powiedzmy, że mamy coś takiego samego. Ja też y, odpalam konsole, wiesz, czasami dzieciaki są jakieś, chcę się im dać czymś pobawić i nie zawsze pat jest tutaj dobrym rozwiązaniem. Brakuje mi czasami tego, co PS3 yy, oferowało w tym zakresie, nie? I pod tym kątem Coś takiego by się bardzo znalazło. Ja nie hejtuję pomysłu, ja hejtuję jego e, wykonanie i takie, wiesz, e, kurewskie podejście pod koniec ja zarabiania kasy, nie? I to I ja jest bardzo, uważam, że straszne. No chyba że, chyba, że będziesz po prostu na tyle, wiesz, e, polska cebulandia i tak dalej, że zwyczajnie m, jak karton od telewizora swojego trzymasz, powiedzmy, na strychu, no to przy każdym nowym, wiesz, odrysowujesz sobie szablon, żeby potem móc zrobić drugi, wiesz, kiedy dzieci popsują i, i, i tyle. Nie? No okay. to jest jedyne rozwiązanie, albo pobierasz eee... z internetu no. eee, Rafale, eee, z tego co się orientujemy to tego typu gry, jak, jakieś tam wędkowanie czy jakieś granie na, na pianinie czy, czy jakieś nie wiem, inne, inne sterowanie jakimś motorem to tego typu gry to są raczej jakieś takie papierdłuki, tak? Albo papierdłuki może na, na, na parę godzin z jakąś tam niewielką głębią. Raczej chodzi o doświadczenie niż o jaką, jakąś tam no tak, no grę i taka jak i ona jest. Wiloty tak. były te wszystkie, wiesz, Oczywiście. na 4 na PS3 też było od chuja dostawek tych domów. Oczywiście, <gry> dlatego osobiście wydaje mi się, że bardzo duży wpływ na to wszystko. Ona będzie miała cena, i ta cena nie mogłaby mieć tak jak na przykład na premierę Rockbanda 1000 zł, bo to by była już zaporowa cena na, na to, gdybyś nawet to miał zajebiście wykonane, tylko po prostu 300 zł. I te 300 zł wydaje mi się, że lepiej przemawia do ludzi i są bardziej chętni na spróbowanie czegoś takiego, tak? I pomimo tego, że to jest. Drewniane, Boże, drewniane. Gdyby to było jeszcze drewniane. Ale nie, nie? dobra, ale porówno. Ale... Nie porówno nie gitary, wiesz, za która tam kosztowało tysiąc złotych do, do tych kartonów, bo ja powiedziałem, że mogłyby być te kartony wykonane dokładnie w ten sam sposób. Tylko z plastiku, który służy do złożenia, tak samo płasko, już nawet nie musieliby kazać tym dzieciom w Chinach go składać, tylko daliby wytłoczki, które by sobie ludzie sami złożyli, bo tak muszą sami złożyć, ale ten pierdolony plastik by przynajmniej wytrzymał parę lat, nie? a nie kurde, teraz ten karton będzie, wiesz, i, i będzie pretensja, no wiesz co, kurwa, zaplułeś mi karton, ty chuju odkupujesz, no teraz będzie tak, wiesz, po, po imprezie, no bo... Bo karton, no. Ja mhm. tylko i wyłącznie wiesz, skupiam się na tym materiale i, i tym wykonaniu jego, bo to jest, uważam, że, że po prostu jakieś totalne... No właśnie, ale, ale Rafale, nie wiemy, jaki ten karton jest. Mamy różnego rodzaju kartonów. Mapst. to jest karton. No dobrze, ja, ja rozumiem, że to jest karton, podpali i ci spłonie, ale, ale, ale może on jest dobrej jakości. Ja, ja chciałbym jeszcze wam powiedzieć, że e, wyjdą dwie opcje w ogóle naszego zestawu do Nintendo, do tej gry. Właśnie jedna będzie kosztowała 300 zł, gdzie będziecie mieli, znaczy tam około 300, ja, ja mam to w funtach, zamieniam od razu, ale około 300 będziecie mieli jakieś tam właśnie wędki i tak dalej, jakiś tam zestaw tych pięciu rzeczy. Za 50 zł więcej, czyli za około 350 będziecie mogli zamienić się w robota i, i tutaj mm, przelicznik, y, znaczy y, wiek nam się zwiększa, bo robot będzie dostępny od 7 lat wzwyż. Pierwszy zestaw jest od 3 lat wzwyż i oczywiście, jeżeli macie ochotę, to wyjdzie coś takiego jak Customization set, dzięki czemu możemy sobie naklejać różne do, nowe, fajne naklejki na nasze kartonowe zabawki. Możemy to, to, to sobie. Je, to jest tak gówniona, i je, gówniona idea, że ja bym już przestał o tym gadać, po prostu mnie trzęsie. Nie, można sobie jakąś taśmę to tam mi nakleić. Wiecie, mi się najbardziej ze wszystkiego podobał komentarz, że to jest taki sposób Nintendo na zastąpienie Wiara. <głos> to, to jest rzeczywiście pomysł znamiony. Nie, tego, no, to, to jeżeli, no, jeżeli wywędkujesz, no to w sumie, no tak, no, to, to jest to. E, dobra, więc, słuchajcie, jak słyszycie, jeżeli chodzi o sprzęt, zdania są podzielone, zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy jak to będzie się faktycznie trzymało i jak dzieci będą to niszczyć albo nie. Ale... I to będzie tak do wędki, wiesz, w instrukcji napuść zimnej wody do wanny, wejdź i usiąść na krawędzi. Ale, by, ale, by, ale będą mieli jazdy, jeżeli dzieci faktycznie będą tak, takie rzeczy Lżej robić, co? Po prostu co? za tą kasę, jakbym poszedł do zabawko, zabawkowego, nie? To bym tak po prostu no wynosił tych zabawek pieprzonych, że dajcie spokój. No, e, ja tylko powiem, że e, mi się to podoba. Chłopakom nie za bardzo. No. E, dobra, więc słuchajcie, e, to w takim razie jak już skończyliśmy o kartonach Wojtku, ty jeszcze chyba chciałeś coś powiedzieć, bo Rafał się wjebał z tymi kartonami, nie. nie dobra, więc słuchajcie, przechodzimy do naszego ulubionego cyklu, czyli do sprzedaży i słuchajcie, w tym e, tygodniu tym tygodniu e, pierwsze miejsce ma gras PS2 czyli Shadow of Colossus e, zajebista gra to chyba wyszło też na, na komputer Wojtku, wy, wyszło coś takiego? to na komputer też? E, nie Shadow of the Colossus, nie, z nie. Tego, co I wiem, i Myślałem, że wyjdzie, dobra, mniejsza to Więc pierwsze miejsce Shadow of, Col of the Colossus e, Drugie miejsce to jest nowe UFC e, trzy. Trzecie miejsce to Monster Hunter e, Czwarta jest FIFA e, Piąte jest GTA, szóste to jest nowe Call of Duty e, Siódme to jest Mario Kart 8 Deluxe e, Dziewiąte to jest Super Mario Odyssey to było ósme, sorry, 9 to jest Assassin's Creed Origins i dziesiąte jest Evil Within 2, nie wiem co on tu robi może się zagubił, albo może coś tam do niego wyszło eee, słuchajcie, e, chciałbym powiedzieć także, że Shadow of the Colossus, pięknie to e, chłopaki zrobili świetnie to odświeżyli i naprawdę wygląda to zajebiście i będę musiał to sprawdzić to jak i inne 30 tytuły na tą generację konsol więc no mam nadzieję, że to spróbuję no, no wiem, że gra jest przezajebista i słuchajcie, chciałbym powiedzieć tylko jeszcze szybko o UFC, które ma drugie miejsce wyobraźcie sobie, że to jest naprawdę bardzo dobre UFC i to jest i ta gra naprawdę trzyma jakiś tam konkretny, dosyć wysoki poziom nie jest to taka padaka, jak jej robiło ostatnimi latami, więc jeżeli ktoś grał w UFC, to i tak kupi. Jeżeli nie gra, bo, bo twierdził, że poprzednio robiła to inna firma na, in, na innej licencji UFC i to było dużo lepsze, to teraz jej sport się jednak postarało i, i zbliża, zbliżył się do, do, do tej poprzedniej gry. Już, już nie pamiętam, bo to było na starą generację console, aczkolwiek te UFC jest naprawdę dobre. Więc jeżeli ktoś jest jakimś tam fanem, to, to niech to próbuje, bo tu jest warto. Oczywiście Ultimate jest nastawiony strasznie na hajs, no i oczywiście na, na, na mikrotransakcje. To cała gra, kariera i online naprawdę dają radę. Więc to jest, to jest naprawdę dobry tytuł. Słuchajcie, zanim przejdziemy do naszego tematu bo nasz temat jest awaryjnym tematem, więc to możecie powiedzieć o filmach, które ostatnio oglądaliście, bo w sumie sam jestem zainteresowany, szczególnie, że jestem posiadaczem Netflixa. No mm, z czego by tu zacząć? Showy? No. E Dobra, to ja zapytam może. Rafał, jak to wrażenia po Cloverfield? Wiesz co? zacząłem oglądać ten film wiedziałem od razu, że wiesz, że to nie będzie kontynuacja bezpośrednia, ani pierwszej, ani drugiej części tylko to wszystko jest jakoś tam luźno splecone w jakimś sp wspólnym uniwersum, nie? wiemy, że gdzieś tam się pojawia jakaś, jakaś katastrofa jakaś przyczyna, coś co powoduje te całe zamieszanie, te potwory i tak dalej, nie, że się tam pojawiają Natomiast tutaj mamy na samym początku zarysowaną fabułę, że akcja się dzieje na stacji kosmicznej i oni tam będą uruchamiali jakiś sobie akcelerator cząsteczek, reaktor, który ma spowodować niewyczerpane źródło energii i kryzys ropy naftowej na Ziemi zażegnać, który już tam prawie że wojny e, do wojen doprowadził. No i po drodze jest science fiction, jest dużo rzeczy takich pokazanych, e, które, które budują klimat tu mamy jakąś tam, nie wiem, drukarkę 3D która drukuje jedzenie, jakieś tam inne tego typu rozwiązania, OK. wszystko powiedzmy jest w miarę spójne i zachowuje ten film jakiś taki poziom yy, w, nawet bym powiedział taki dosyć poważny, pomimo jakichś tam żartów, załogi czy, czy coś w tym stylu, że yy, wiesz, no nie, nie będę tutaj sięgał w historię dokumentalną ale na taką poważną historię po prostu i potem się coś tam dzieje. Nie, nie, nie będę starał się, znaczy postaram się unikać spoilerów, bo myślę, że każdy tutaj z dostępem do Netflixa. Oni zmiażdżyli cząsteczkę Hicksa, to jest takie straszne. Że co? Tak? Spoilerowałem jak diabli. Yy, no, zmiażdżyli cząsteczkę Hicksa. Rafał Cię nawet nie zrozumiał, tak, zaspoilerowałeś. Nie no nie było no, no, sorry bo tutaj gorzej słyszę akurat bo słuchawki zdjąłem, ale nie no dobra, no nie wyszło im coś oczywiście wiadomo, że że wybuchło yy, to jest na samym początku gówno wpadło w wiatrak, no i tam się potem wydarzyły różne dziwne rzeczy. I te różne dziwne rzeczy, no wiadomo, one są Niewyjaśnione, tak? to jest jakieś tam przejście na, na jakieś wyższe poziomy fizyki i, i takich spraw, które po prostu y, nie, mu nie muszą ich wyjaśniać, tylko realizują swoje y, popieprzone tam pomysły, nie? ci ci co są od scenariusza i y, nie bardzo się muszą zastanawiać na ile to ma sensu i, i tak dalej, to, to jest okej. Okay. Y jednak mimo wszystko uważam w pewnym zakresie, że fantazja ich bardziej poniosła niż tych panów z Nintendo. Bo zwyczajnie w pewnym momencie po prostu rozdziawiłem oczy i stwierdziłem nagłos, nagłos kurwa do filmu. Nie no, kurwa, chyba sejaj. Chciałbym to zobaczyć. Naprawdę po prostu byłem w ciężkim szoku, że coś takiego się wydarzyło. Yy, wiesz, po prostu uważam, że można było to samo, yy, ale przedstawić troszeczkę w inny sposób. Ja myślę, że Wojtek wie o co mi chodzi. Tam najbardziej taka scena, która po prostu jest wielkim młodefakiem, to jest ta scena yy, z ścianą. Tak? tak, ze ścianą. No, no, no, ta ta scena nie. ze ścianą, i późniejsze tam jej następstwa, i. i ale tego, to typu wiesz rzeczy. co, to nawet byśmy nie zaspilerowali, bo ten moment jest w. w trailerze w sumie. No ale mniejszość z tym. Wiesz co, ja tak pozwolę sobie tutaj takie małe tło też znowu wrzucić do tego wątku, bo, bo trzeba zrozumieć jedną rzecz. Cloverfield, yy, tam pierwszy film się pojawił w 2008 roku i to był ten film z wielkim potworem, który chodził przez miasto i tam rozdupcał miasto, nie? No to wiadomo, że jak jest wielka żaba, co rozdupca miasto, to film się ogląda względnie dobrze i tam się nikt chyba nad tym nie spinał. Za bardzo nikt tam nie wymyślał jakichś teorii spiskowych na temat tego, o co, co tam w tym wszystkim chodzi. Później pojawił się film numer 2 w 2016 roku, który był takim thrillerem psychologicznym. To był ten Cloverfield Lane. Taki thriller psychologiczny w dusznym schronie z apokalipsą w tle. Tak bym to ujął. I on był zrobiony fajnie. To znaczy... To też nie było jakichś tam wysokich lotów film, ale miał swoje uroki i pewne rzeczy były w nim naprawdę... Nie, Tam John Goodman zrobił roboty. przede wszystkim roboty i, mm -hmm. i wygrał ten film. Yy, tak, Do, to się dobrze oglądało, on był taki duszny, tam tam wiecie, tam nie było już tej wielkiej ropuchy i generalnie jakby tak się człowiek zastanawiał, co to ma wspólnego z tym pierwszym filmem. Znaczy, no Wiesz, ale od razu czułeś, jeżeli oglądałeś jedynkę, że to, że oni są zamknięci w skronie, to wiedziałeś, że poza schronem się dzieje coś złego? Dzieje się, powiedzmy, to, Tak, co było w A z drugiej strony, no tak, ale A, widzisz, ale, ale film, film właśnie chce na tak... nic nie wiedziała. No. Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja, ja o tej jeszcze dyszce, ale mogłeś stwierdzić, bo ja sobie rozkwiniałem, czy ten, czy ten koleżka ją nie wkręca w coś. No właśnie, no tak, bo oczywiście, to było... cały film się zastanawiałeś nad takimi rzeczami, no ale ty już oglądałeś jedynkę, bo ta dziewczyna no Ale wiesz, ale, co, ale co z tego, że oglądałeś jedynkę? To tak naprawdę, wiesz, to nie miało żadnego znaczenia, bo te filmy są, nie, nie mają nic wspólnego de facto Defa to, no, że tam, De facto nie, żeby tutaj... jeżeli zakładasz po tytule samym, że to jest to samo uniwersum to z jednej strony ale to, się zastanawiasz, ale to nie... czy cię nie wkręcają a z drugiej strony, no ja widząc co się wydarzyło w pierwszej i widząc w drugiej, że jest po prostu pokazana zupełnie historia innych ludzi w zupełnie wiesz, inny sposób, nie dobra, tak jakby wiesz, nakręcona przez innego reżysera. Yy, Okej okay, ale. Jednak potrafię to sobie połączyć. Tam się wydarzyło coś bardzo złego, tak, mamy jakiegoś potwora, statuę wolności, płonącą, i tak dalej. I chwilę później mamy gościa, który się zamknął w schronie w odpowiedzi na jakąś tam klęskę światową i ale właśnie, zabrał ze sobą. Ale kucynę. Rafał, no to wszystko się zgadza, tylko zapomnę żadne rzeczy. W filmie nie ma żadnych przesłanek, że to jest jakoś powiązane. I tak naprawdę te przesłanki się pojawiają gdzieś tam pod koniec i to jeszcze w dodatku tak naprawdę... Co to ma wspólnego z tą pierwszą częścią? Bo weź mi powiedz, bo ja nie wiem. Nie no, prawie, tu prawie, chodzi nic. O to... prawie nic. To, to chodzi o to, co, że ty wiesz, no że to się dzieje, ale wiesz, to myślę, że to jest... Ale tu chodzi taki o to... Słuchaj, zamysł, że, co to, to znaczy oni, Cloverfield? Wie, zbiorą... Co to znaczy Cloverfield? Nie wiem. No kurwa właśnie, nikt nie wie. Dlatego nie musisz się bać, że ktoś zapyta, cytując tutaj klasycznego misia. Cloverfield nic nie znaczy, to jest trochę, jeszcze zresztą już pomijam fakt, że w Polsce pierwsza część była nazwana Project Monster. No gratuluję. Ja, dobra, to, to, to było coś innego. Znaczy, yy, to, tak, ja ci wiem, ci ale nie, jak czekaj, bo ja chcę skończyć. No, Dobrze, no, zaraz no. przejdziemy do przemyśleń, ale tu no. chodzi o to, że, bo to jest dla mnie bo to jest dla mnie esencja tego, dlaczego warto zbaszczyć Cloverfield i to każdą kolejną część. Oglądanie Cloverfield to jest takie doświadczenie, w którym, to jest tak jakby pójść, tych wszystkich trzech części, to jakby pójść do restauracji, i kelner cały czas niesie ci zupy i pierwsza zupa to jest przystawka, a druga to jest drugie danie, a trzecia zupa to jest deser i cały czas to są zupy, cały czas to są nawet smaczne zupy, ale to są tylko zupy, nie dostajesz żadnej esencji. Każdy z tych trzech filmów to jest zapowiedź fajnej historii, ale sama w sobie ta historia jest po prostu miałka, tak naprawdę. Mało tego, one się ze sobą nijak nie łączą poza takimi fleszami krótkimi. To jest po prostu źle poprowadzone uniwersum. Mało tego, bo ja zacząłem, ale nie da się mi skończyć. Chodzi teraz o to, że ten drugi film był w tej atmosferze. Zaraz sobie do tego wrócimy i będziemy sobie rozmawiać. Ale chodzi o to, że w 2012 roku potwierdzono odkrycie cząsteczek Higgsa. Cząsteczka Higgsa to jest, to jest, to jest takie takie cudo, które generalnie odpowiada za, generalnie odpowiada za to, że inne cząsteczki otrzymują masę jakby to można ująć. To znaczy cząsteczki same w sobie nie mają masy i cząsteczka Higgsa powoduje, że one tą masę tej masy nabierają. Ja w jaki sposób, nie wiem, nie jestem teoretykiem fizyki, żeby się tam, żeby się tam wymądrzać, ale generalnie tą zasadę, ta zasada została odkryta. Ta cząsteczka zresztą sama w sobie została już odkryta na poziomie teoretycznym pół wieku wcześniej, a w 2012 roku tak zwana boska, boska cząstka, bo ona jakby nadaje masę, ale nie tworzy masę, ona tylko tą masę jakby w jakiś taki sposób ją materializuje. No dobra, masę maślane. Ale chodzi o to, że zresztą swoją drogą tak cząstka nie powinna się nazywać Boska Cząstka, bo koleś, który ją opisał, to on w książce w którym to opisywał, użył sformułowania nie God Particle, tylko God damn Particle. Ale wydawca stwierdził, że God damn Particle nie, nie brzmi dobrze i <śmiech> zmienili to na God Particle. To taka ciekawostka. I teraz, i teraz wiecie, w 2012 roku to powstało i nagle ktoś w tym 2012 roku całkiem słusznie pomyślał ej, to jest świetny pomysł na jakiś film, kurde, science fiction, zróbmy to, nie? No i jak pomyśleli, tak zrobili? Tylko, że generalnie nijak to nie przystawało do Cloverfielda, i generalnie tak naprawdę ten film wcale nie był związany z Cloverfieldem aż do niedawna. Dopiero niedawno yy, widocznie zapadła ta decyzja, żeby to jednak w jakiś sposób połączyć. Bo wcześniej nie było o tym mowy. Więc ten film jest po prostu na doczepkę zrobiony. To nie jest film, który był z zamysłem robiony pod to, żeby to było kolejne dzieło w uniwersum Cloverfield, tylko nie, po prostu okay, doczepka i dobrze. tyle. Dobrze. Niech będzie, że twoja koncepcja jest OK. No to nie jest moja koncepcja, to są fakty. Dobrze, cieszę się, że masz takie fakty że... <grymne> e, w kieszeni. Bardziej mi chodzi o to, że e, kiedy mamy historię jakąś w innym filmie, nie, powiedzmy, we, weźmy sobie tam jakiś inny katastroficzny film i załóżmy, że ona tam jest opowiedziana od A do Z, nie? albo tam załóżmy, jakieś wątki są specjalnie zostawione na domysły, ale, ale to jest specjalnie. I bardzo często w tych filmach jest tak, że Mm, fabuła jest właśnie opowiadana w taki sposób, że najpierw masz fragment tutaj, potem tutaj, potem tutaj, czyli powiedzmy z jednej strony są opowiadane wydarzenia jakiejś grupki kluczowych bohaterów, z drugiej strony mm, jakiś tam inny kawałek świata czy, czy, czy, czy miasta nie, i potem to się gdzieś tam wszystko łączy i, i tak się bardzo często pojawia w tych filmach i dzięki temu my się czujemy tacy ukojeni w momencie, kiedy to się wszystko składa do kupy, nie? na początku oglądasz taki zdezorientowany, a, a co on jest, co on to robi, potem wiesz, on się pojawia i, i wszystko się składa do kupy, i wychodzisz z kina zadowolony. Natomiast jak sobie, tak wiesz, głębiej czasami analizuję niektóre filmy. E, bo ja jeszcze na przykład oglądałem ostatnio Godzillę animowaną z Japonii. Tą anime, nie wiem, czy. czy na czy, czy pojawi, Netflixie jest się, no, Na Netflixie też. No, nie się, oglądam Hiszkiek. No. E, Godzilla akurat bardzo lubię. Tamten w tym filmie jest, wiecie, totalnie, ta kreskówka jest yy, przeze mnie źle oceniona bardzo, aż nie chciałem tutaj za bardzo o niej wspominać, yy, też jest opisana jakaś tam cała historia, okej, okay, ale nieważne, chodzi o to, że starają się wszystko wytłumaczyć od razu i główne założenie jakieś tam fabularne tej Godzili było takie, że no godzilla się okazała niezniszczalna, więc oni postanowili spakować manatki i zbudować Andromedę, krótko mówiąc, i wypierdolić, szukać nowej planety. To jest taki zarys 5 minut pierwszych filmu. I chociażby ta Godzilla miała, nie wiem, 500 metrów wysokości, ważyła milion ton, czy, czy, czy nawet miała kilometr wysokości, niech ją nawet, wiesz, z kosmosu może być ci widać, nie? To, wiesz, ja wiem, jak duża jest nasza planeta i nie do końca wierzę, żeby Godzilla, która sobie tam chodzi po Japonii, to nawet jakby tam rok chodziła po tej Japonii, to by, wiesz, nie zniszczyła tej Japonii całej, żeby to, wiesz, w ogóle obchodziło tych, co siedzą sobie w Afryce albo w Stanach, nie? a koncepcja była taka, że o Boże, Godzilla chodzi w Japonii, nie no zostawmy ziemię, wypierdalamy w kosmos wiesz, kompletnie się to nie trzymało kupy pod kątem ogromu ziemi i zawsze jak są te yy, ataki obcych, czy, czy inne jakieś katastrofy to bardzo rzadko, umiejętnie jest pokazana, wiesz, katastrofa w skali, załóżmy, nie wiem, całej Ziemi, czy, czy czegoś takiego. Niektóre filmy to dobrze, powiedzmy, poruszyły, te, gdzie, gdzie była tam jakaś e, potop, jakiś 2012. Pamiętam, że jednym z pierwszych filmów, który to dobrze poruszył, to był Dzień Niepodległości, gdzie faktycznie pokazywali w najróżniejszych częściach świata te ogromne statki kosmiczne, które tam niszczyły. Ale tak się chwilę zastanawiałeś, to i tak, wiesz, nawet te 50 statków wiedziałeś, że one w obrębie całego świata to tak naprawdę cały chuj zrobiły, nie? I w tym momencie wiesz, patrzę na tego klóferfilla w taki sposób, że ktoś w jednym momencie opisuje historię z perspektywy jakiegoś jednego człowieka, załóżmy w Nowym Jorku, konkretnie w momencie ataku tą, tej wielkiej żaby, nie? Potem masz drugą część opisaną w ogóle z innej perspektywy i owszem, ona się w żaden sposób nie, nie jest powiązana z tą pierwszą, dlatego że z perspektywy tej osoby ona nie jest powiązana, bo ta osoba nie nie wie, co się dzieje. Ona widzi, że jest zamknięta przez jakiegoś wiesz, grubego Freda Flintstona w, w schronie. Ona nie no wie, jasne, dzieje, różnica nie? między pierwszym wie... filmem, a drugim to tylko 8 lat, więc można było... Yy, tak. Różnica jest 8 lat yy, w wydarzeniach? Nie, różnica jest 8 lat w nakręceniu tych dwóch filmów. No dobrze, w nakręceniu... Sorry, ale takie coś jest dobre w serialach, a nie, a nie w nie, filmach, które się... Dobrze, okej, okay, za... no ale to wiesz, to, to może ktoś się za długo kminił, ale nie patrz na to, wiesz, że one 8 lat po sobie wyszły, bo to, to, to zupełnie co innego mogło być przyczyną tego, że tam 8 lat wyszły między sobą te filmy, nie? Ale tak patrząc, <śmiech> wiesz, w tym momencie jako na serię, na, na trylogię. No, serią ciężko to nazwać, trylogią też, ale yy, wspólnym uniwersum, Tak. Oglądam drugi film z tego samego uniwersum yy, i widzę po prostu wydarzenia również opowiedziane z perspektywy tych konkretnych ludzi. I teraz zauważ, oglądasz tą trzecią część, nazywajmy ją trzecią częścią, yy, ona dosyć dużo w skali, całego, yy, w skali całego filmu, uniwersum, ona daje dużo światła na to, co się wydarzyło. Tak, Tutaj dokładnie nie będziemy mówili, ale w sumie domysły można mieć dosyć słuszne. Yy, ale zauważ, że oni również, pomimo że w bardzo skromny sposób pokazują dosłownie jedną osobę na ziemi, czyli jakiegoś tam męża jednej z bohaterek, to co się z nim dzieje, że on też tam z nią gadał przez Skype'a, potem tam jechał gdzieś, jak było jakieś tam zaciemnienie, brak prądu, to że gdzieś tam jechał do jakiegoś szpitala i tak dalej ale tylko pokazują Jego i tylko w sposób taki, żeby nic, broń Boże, nie, zdar nie zdradzić, co się dzieje na Ziemi. Cały czas pokazują to z perspektywy stacji kosmicznej i jej bohaterów, bo tam ta historia się liczy i to jest pokazane z ich perspektywy, w całości ich wydarzenia. I dopiero na sam koniec masz takiego, takie jebnięcie, no bo tam na sam koniec jest takie jebnięcie, tam trzy sekundy kurwa na koniec filmu po prostu, wiesz, powodują, że pomimo wszelkich głupot wcześniej stwierdzasz, dobra, to było fajne, nie? Tak, ja, ja tak nie miałem. No, no ja tak akurat, wystwierdziłem, stwierdziłem, no wcześniej było dużo miejsc, kiedy mówię, o Boże Święty, no takie rzeczy to w rodzinie Adamsów oglądałem, nie? I, i na pewno wiesz, o co mi chodzi, ale... Yy... Tak. <laughs> no dobra, ale ale wiesz, ale tutaj jest utrzymana ta konwencja, że trzymamy się perspektywy, nie wiem jednej osoby, tudzież wąskiej grupki jakiejś narracji, nie? I, I to mi się podoba, bo to jest narracja poprowadzona z różnych punktów, ale w trybie ciągłym a nie tych skoków takich, wiesz, popieprzonych jak jak w innych filmach, gdzie wiesz, gdzie musi być historia yy, tutaj z jednej strony francuski wywiad z drugiej strony historia, wiesz pokłóconego małżeństwa, potem wszyscy razem spierdalają taksówką przez Nowy Jork, nie? Bo, bo to jest historia Godzilli. I wiesz, i taka idealna po prostu na, na wzór, jak y, te wszystkie wątki się muszą połączyć, musisz dostać wyjaśnienie, y, deser na koniec, y, lampkę wina i wychodzisz zadowolony z restauracji. Nie, no tak, kurwa, to, u nas dostaniesz te trzy to, to zupy i, i będziesz jadł te zupy cały wieczór, nie, bo No i mogę być zadowolony z tego powodu. Nie, nie przyszedłem zadowolony. na zupy. właśnie nie przyszedłem na zupy. I to ale ale zrozum, ta restauracja się tak nazywa, ale to nie, To jest Cloverfield i ta pierwsza część się tego no nauczyła, że kurde dostajesz Z perspektywy jednej osoby nie, Wiesz, dużo. że jest tragedia na świecie, wiesz, że Coś się wydarzyło i oglądasz yy, Kolejne odcinki, nieważne czy one wyszły Tam co 8 lat, czy co 3, czy co 2. Ja bym ale... się z tym zgodził, gdyby to był zamysł A gdyby to był zamysł, to to by było lepiej poprowadzone A to jest po prostu chaos I tak to, i tak to odbieram, bo Bo sorry, ale po prostu Wiesz co, jeszcze to między jedynką a dwójką spoko ale trójka wprowadza po prostu, trójka jest zupełnie oderwana od, od tego wszystkiego. Jest z jakimś takim pomysłem na siłę, ja przypominam cały czas, że, że wydarzenia z dwójki e, są związane z... To, co się tam wyda wydarzyło, to się wydarzyło ze względu na to, że oni w tym zderzaczu Hadronów orbitalnym e, z, e, zmieżdżyli cząstkę Higgs'a, choć cokolwiek by to nie chronologicznie znaczyło. chronologicznie trzecia część jest i, pierwsza. I, i, I tak naprawdę, i tak naprawdę, yy, tak naprawdę to jest po prostu pierdolnik, tak? Nagle ktoś stwierdził, że to jest fajny motyw, no to go użyjmy, no dobra, to go użyjmy, no bo to wiecie, Higgs to brzmi dobrze. i dobra, ale. Yy, ale, ale, tak dalej, z, ale Wojtek, ale teraz ci coś powiem. Czy w ogóle w pierwszej części było o tym chociaż słowo? Nie, nie było o tym słowo, ale, okay. pierwsza, ale słuchaj, ale, pierwsza ale część nie, to ja, była ale... Godzilla, no kurde, to, to naprawdę dobrze, nie miało ale... żadnych ambicji, nie? Ja wiem, pierwsza część to była Godzilla połączona z BlackRock Project, bo to było dokładnie coś takiego, nie? Czyli mamy potwór i mamy kręcenie z kamery po prostu, wiesz, ciągiem na zasadzie materiału autorskiego, nieobrobionego, wiesz, z kamery na, na, na, na plecach, nie? I to miało swój rok. Jeżeli chodzi o drugą część, no to była gdzieś tam zupełnie inna, tak? Ale też była odpowiedzialna z jakiejś tam perspektywy. Ja tak naprawdę nie wiedziałem, co się wydarzyło do trzeciej części. Może ty wiedziałeś, może gdzieś tam coś doczytałeś, ale tak skupiając się na samym odbiorze filmów, no to moim zdaniem miało to sens. Może nie jest wykonanie idealne, to na pewno. Na pewno można się mnóstwo rzeczy doczepić. Jakiś tam jest głupot, to mój Boże, święty, no można się załamać. Ale ja doceniam tą serię właśnie za to, co przed chwilą powiedziałem, za koncepcję. Za to, że wiesz, że każda z tych historii przedstawia ściśle tą precyzyjną jakby kawałek historii, grupę i nic więcej. Ale każdy z nich robi to średnio. I każdy z nich jest tak naprawdę takim wstępem. Do czego nie wiadomo, nie? Bo z tego, co konklużą plotki, to czwarta część, w czwartej części pojawią się hitlerowcy. Także po prostu, no, no może to i jest... Tak, no. Jeżeli takim jest zamysł, żeby to było w Pulp Fiction w klimacie science fiction, to tak, to to się udało. Ale Pulp Fiction miał swój styl i głęcił to Quentin, a nie jakiś randomowy koleś, który nie potrafi sklecić sensownego scenariusza. Także nie, nie, sorry, ale ja, ja nie hejtuję tego filmu, bo mi się go nadal oglądało dobrze, żeby nie było. Natomiast, po prostu, no, wiesz, no nie, nie, nie, udawajmy, że, że tam, że te głupoty to, to, to, ma jakiś sens, nie? I że to jest fajne, nie? Bo to akurat nie jest fajne. Wszystko w tym filmie jest spoko. Co, wiesz, ale to wiesz, To mogłoby tam. być, ja rozumiem, że, okej, okay, można czuć pewien niedosyt, tak? I to jest chyba coś takiego, że można czuć pewien niedosyt, że mogliby tam trochę coś więcej opowiedzieć, a to cały czas jest na zasadzie, Hey, okay, to jest gdzie... takie science fiction Spooky, teraz cząsteczki elementarne Jezu Maria, to musi się udać No, no nie, Jezus, ja tego śmiesz. akurat tego Tak nie odczuwam, no, ale dobra No Powiedzieliśmy co mieliśmy powiedzieć Ja i tak uważam, że tam pomimo Dla samego śmiechu, ale i dla samego finału Warto obejrzeć Nie, nie, no niektóre sceny są bezcenne <laughs> Naprawdę, to, to mm -hmm. warto zobaczyć To na pewno Okej. Okay. Ja z tego, co pamiętam, obejrzałem jedynkę i dwójkę i pamiętam, że to nie były filmy wysokich lotów i z pewnością trzecia wydaje mi się, że też nie były. Chyba dwójka dwójka była bardzo... Znaczy dwójka mi się tak chyba tak najbardziej jednak podobała i bardzo dobrze ją wspominam. Szczególnie, że, Szczególnie, że jak ja to oglądałem, to nie łączyłem z projektem Monster. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to, je, że to ma być połączone. Ja w ogóle myślałem, że ten, że ten e, film to będzie zupełnie inny film, zupełnie czymś innym. E, po... No bo to jest taki film, że można było go skończyć, oglądać całości od do, do pierwszej do ostatniej sekundy i nadal się nie zorientować a no to no. przez genialnego polskiego tłumacza, nie? który Project Monster sobie wymyślił, no bo czemu nie? Prawdopodobnie słono, tak. Ale, ale pamiętajmy o tym, że japońskie godzile też nie są dobrymi filmami, a uchodzą za kultowe. No i ja to tak tylko skwituję. I ich nazwy też są kultowe, nie? Jakieś Die hard, nie? Albo jakieś takie rzeczy. E, dobra, słuchajcie, bo jeszcze chcieliście o czymś powiedzieć, co oglądaliście. Tom, tom, tom, tom. Dobrze. Na pewno. To tam w ogóle na nic nie starczy. Nie, no, mieliśmy Alteret Carbon coś powiedzieć. No to, no właśnie, a to nie ja, bo ja tego nie oglądałem. Dobra, to, Także nic to poczekajmy, nie to wiecie, nie pali się, to jest dopiero tak, jak powiedziałeś. Ja wciągnąłem w pierwszym tygodniu sezon, ale możemy spokojnie to odłożyć i, i też nadgonicie do końca i sobie obiadamy, bo tu szkoda czasu trochę. No trochę, już z półtorej godziny nagranie. Okay. Nie, bo w takim razie sobie pomyślałem, czy, czy yy, ciągniemy twoje, Rafał, filmy, seriale do końca i po prostu olewamy ten temat, zostawiamy go na kiedy indziej. Znaczy, wiesz co, nie chcę... Mm, znaczy, bo z jednej strony nie... jest to świeże, no nie? To jest świeże. Nie, no jest to świeże, I, no ale jest co, chciałbyś spoko. coś o tego... Mm, no to, wiesz, kiedy no to ja to obejrzę? Jeszcze... Wiesz, ja mam seriali przed no sobą? No dobra, trochę czasu minęło, bo... nie no ale... No dobra, no to, ale więźnia z labiryntu rozumiem, że nie wracamy, bo, bo to już co miałem powiedzieć, to powiedziałem. To nie jest jakieś tam, wiesz... A powiedz mi frontów, tylko w takim razie, bo to zresztą, pociągnę jednak troszkę ten wątek. Czy ty czytałeś może książkę? Nie. Ani Alter Karbon, ani więźnia, tam więźnia też coś wychodziło chyba, nie? Ale o, o co się pytasz? O książki ogólnie, no ja to od razu ci mówię, że nie, bo nie czytałem ani jednych, ani... Muszę. Ani właśnie zastanawiam się szukam kogoś, kto jedno i drugie wciągnął i kto by mi podpowiedział, czy najpierw obejrzeć film, czy, czy najpierw przeczytać książkę, więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy wciągnął jedno i drugie, to, to dajcie znać. To, to ale, ale, ale ty mówisz o, o więźniu, czy ty mówisz o, o tym Karbonie? O Karbonie. O Karbonie. O karbonie. No. Nie, no, Ja słyszałem opinię, że książki są o wiele lepsze. Natomiast... Yy... Bo ja słyszałem opinię, że serial jest nie za dobry. Mi się serial podobał. Nie potrafię w tym momencie stwierdzić, jaki on byłby, gdybym nie obejrzał... E, znaczy nie, gdybym wcześniej przeczytał książki. E, podejrzewam, że, no, wiesz, troszeczkę masz za mało czasu, jak robisz serial, żeby przedstawić wszystko dokładnie tak samo, jak mm, kiedy czytasz książkę. Oczywiście książkę też jest łatwo spierdolić, ale... E... No, poczekaj, poczekaj, poczekaj, Rafa, bo, bo, bo teraz słabo. Chcesz mi powiedzieć, że w serialu masz za mało czasu, żeby przedstawić książkę, a co ma powiedzieć na przykład film, który ma przedstawić książkę? A, a, a, ja, a ja nawet podam ci lepszy a przykład. A, a ja nawet podam ci jeszcze lepszy przykład. Przypominam, że Hobbit, który ma 150 stron, został zrobiony w trzyczęściowej trylogii po trzy godziny. No, można? Ale to się tylko nazywało Hobbit, a no, tak naprawdę tam było wszystko. Oczywiście, to... ale, ale można? Można. No więc ja, mi się wydaje, Ej, że tam jest 13 dobra. odcinków. Tam masz około 13 godzin w takim razie, żeby przedstawić książkę. Nie wiem, jak duża jest ta książka, ale wydaje mi się, że to jest y, bardzo dużo czasu. Tom, tom, tom, tom. Znaczy, mm, owszem, bardziej mi chodzi na jedną książkę. o takie kwestie, że w książkach y, czasami wiesz, jedną czy dwie strony zajmuje opis y, krótkiego momentu, który na ekranie zajmuje 5 sekund. I nawet, no że no 5 sekund jest dobrze tak zrozumiałe. No ja wiem, no to takie rzeczy nie To po prostu wiesz, to, to ty nigdy nie docenisz w pełni tych 5 sekund, no chyba, że będziesz siedział i przewijał i analizował i tak dalej, a, a tego się tak nie robi, bo tak się nie ogląda. Przy czytaniu książek wielokrotnie wiesz, jest tak, że wiem, przeczytasz jeszcze raz sobie tą stronę czy ten akapit, żeby to sobie dobrze wiesz, zobrazować i tak dalej, bo, bo, bo zastanawiasz się, co ty właśnie przed chwilą przeczytałeś i wiesz, się cofasz. No to jest zupełnie co innego i ja naprawdę jestem daleki od tego, żeby nawet niby tą samą historię, wiesz, porównywać do siebie. No, po prostu tego się nie powinno tak do końca robić, nie? Bardziej już można porównywać, wiesz, filmy do gier, czy gry do filmów, bo to jest jednak wspólny nośnik w kontekście ekranu. Tak, mhm. i tutaj z kolei moim zdaniem yy, bardzo łatwo jest się przestrzelić w jedną czy w drugą stronę, bo wiesz, no gry mają przewagę wiadomo jaką, że y, sam możesz poprowadzić trochę historię, ale to jest ich też y, niezmierna wada, bo, bo historia zaprojektowana odgórnie może być o wiele, wiesz, bardziej budująca napięcie, ciekawsza niż gdzieś tam no, przecinana przez gracza jakimiś tam innymi rzeczami. W każdym razie ja bym, ja bym chciał się wstrzymać od tych porównań z książką. Na pewno nie uważam, żeby ten serial był zły. On jest, jest poprowadzony w takim klimacie odpowiednim dla, dla całego tam zamysłu, bo tam główny zamysł jest taki, że wszyscy ludzie mają już od dawna wszczepy międzykręgowe, które się nazywają stosami. I w tym wszczepie jest y, cały Twój mózg, mówiąc krótko, cała Twoja świadomość. Ona się tam updateuje na bieżąco, na żywo, przez rdzenie kręgowy przepływa. W, su w, su w sumie to trochę brzmi, jak y, mówiłem o obserwerze dwa odcinki temu. No, i to, trochę, i to, no nie, i to mi nie przypomina. No to, to obserwerze to wiesz, to, to, to, to się aż tam nie, nie zapoznałem tak mocno z tą ścieżką fabularną, jego, żeby, żeby to porównać. Natomiast. Y, to, że ten krążek jest tam wszczepiony, daje dużo możliwości. Między innymi takich, że możesz sobie ten krążek wyjąć i wsadzić do innego ciała. Albo na przykład yy, przetransferować przez sieć, nie do końca nie pytaj mnie jak, bo w końcu wciąż... W prędkość światła jakby powinna być ograniczeniem, a nie jest, załóżmy na inną planetę i tam sobie wchodzisz do innego ciała, które ma krążek, wiesz, czysty załóżmy i, i świadomość swoją przenosisz do tego innego ciała, czy ono jest syntetyczne, czy prawdziwe, to już tam jest inny aspekt, więc w ten sposób na przykład realizowane są podróże międzyplanetarne, nie? Mhm. W ten sposób oszukuje się śmierć, w ten sposób się na przykład oszukuje więzienie, że jak ktoś idzie do więzienia, to idzie do więzienia na 200 załóżmy lat i czy tam na 100 lat, na zasadzie, że do lodówki wsadzają mu stos, a jego ciało na przykład dostaje ktoś inny na zasadzie rządowej wymiany powłok, nie? Bo, bo powiedzmy tam ktoś umarł w wypadku, wiesz, i, i przysługuje mu powłoka, nie? I... i... Pomimo, że wcześniej było dziecko, to wychodzi, wiesz, z tego, ee, jak to się nazywało fachowo, nie powiem, oni jakoś mieli nazwę. No, z wybudzenia w każdym razie wychodzi w powoce, wiesz, dorosłej kobiety, nie? No bo płeć się Kibernacji. zgadza, taką mieli powokę na zbyciu, nie? I, wiesz, i, i wszczepili ją do takiej powoki. Albo dziewczyna wraca do domu na, wiesz, z babcią na święta. Babcia jest w powłoce w jakiegoś takiego wytatuowanego dwumetrowego harlejowca. No i co, nie poznajesz babci? I Wiesz, i oni tak po prostu. Świetnie, wiesz, czasami widać, kiedy te powłoki są przemieszane ze świadomościami yy, grę aktorską, że po prostu widzisz, że to jest kobieta po zachowaniu, taka wiesz, no w pełni jesteś w stanie ten charakter i odczytać te wszystkie zachowania, ale to jest kurwa brodaty facet, nie? I, i to, to jest fajnie zrobione, to wiesz, tak potrafi wzbudzić szacunek powiedzmy, wiesz, w tym jak to jest zagrane no to, to tyle tak, wiesz, o, o całym tym świecie, bo trochę się trudno na początku jest w nim ogarnąć on nie jest tak, wiesz, na początku opisany na spokojnie, tylko zaczyna się od tego, że ty nic nie wiesz i, i tam ze dwa, trzy odcinki miną zanim zaczniesz kumać w ogóle o co tam chodzi i kim są te postacie i, i co to są te stosy i w ogóle jak to wszystko funkcjonuje no ale biorąc pod uwagę ilość tych możliwości, no to to wiadomo, że stwarzają one setki pytań, setki wątpliwości i tego, czy to jest dobre, czy nie. I oczywiście potem to się wszystko, wiesz, mieli w taką zakręconą karuzelę, że, że głowa mała, nie? Bo ci, co są najbogatsi, to sobie oczywiście klonują ciała, to sobie oczywiście yy, robią tam jakieś kopie zapasowe, backupy i tak dalej, więc on nawet tak umrze, to yy, sprzed 48 godzin zaraz jego kopia wyjdzie wiesz, z magazynu i on jest nieśmiertelny zasadniczo, nie? Yy wiesz, tego typu rzeczy tam są powiedzmy spotykane. No więc ci, co się tam dorobili majątku i, i stać ich na to, to są nieśmiertelni. Mieszkają prawie w chmurach i gdzieś tam wszystko jest dla nich spoko, a dla innych nie. Troszeczkę mi się nie podobał cały jakby układ tego, że to się dzieje w jakiejś tam przyszłości, że, że samochody latają, że mają statki kosmiczne, że podróże międzyplanetarne i wiele innych rzeczy, że, że chociażby mają te stosy czy, czy coś tam jeszcze. A jednocześnie pewne rzeczy, po prostu rozwiązania były wiesz, takie naturalne, codzienne, że no wiemy, że ten świat się tak nie zmienia. No tak jakbyś dzisiaj chciał się cofnąć wiesz, o 100 lat czy 50 lat wstecz, i byś naprawdę nie za wiele rzeczy rozpoznał. No dobra, no, 50 lat temu w Stanach to byś rozpoznał większej rzeczy. Ale tam, załóżmy, wiesz, te czasy przedwojenne, to nie byś się tam za wiele nie odnalazł. No może byś, wiesz, wiedział, jak lodówka wygląda, nie? ewentualnie, czy, czy tam jakiś piec gazowy, piekarnik. nie, Ale no, przypominam, że dzisiejsze dzieci nie wiedzą, co to jest dyskietka. A tam gościu się budzi ze snu po 250 latach i kompletnie, wiesz, nic dla niego nie jest jakimś tam zaskoczeniem. Znaczy, dobra, trochę jest zaskoczony, ale ogólnie wszystko jest takie, jak, wiesz, powinno być. No, dobra, tam mają pistolety, które trochę inaczej działają i... Tutaj jakoś mi brakowało tego przeskoku, uważam, że te 250 lat to albo był za duży okres, tylko oni się musieli jakby utrzymać tego um, okresu, bo, bo tak było fabularnie w książce, albo z kolei za, za mało popłynęli w przedstawieniu tego świata, bo wiesz, jakbyś czytał książkę, um, że tak się do tego odniosę i byś sobie wyobrażał ten świat po 250 latach, to już byś się tam nie skupił tak na szczegółach, które były przedstawione, a tutaj to było trochę trudniej, trudniejsze. Na pewno dużo jest inspiracji zarówno w Ghost in the Shell, jak i w Blade Runnerze, jeżeli chodzi o przedstawianie tego świata, to, to nie da się ukryć, ale nie uważam, żeby to był minus. To, co zwróciło moją uwagę na pewno, to jest takie podejście dosyć otwarte tego serialu do nagości. Yy, bo wyobraźcie sobie, że to no, nie za często się spotyka w serialu, że zarówno panów, jak i panie można zobaczyć całkiem nago i to tak, wiesz, yy, full naked, nie, że tylko cycki, a ty wiesz, że jest nago, tylko że tak pokazują w 100% widzisz tam, czy ma włoski, czy nie włoski, czy duży, czy mały. Nie? Yy, ja to odebrałem osobiście nie na zasadzie, o Boże, rzadko się spotyka i tak dalej, tylko że to po prostu pasowało do koncepcji, bo dało się odczuć yy, i to budowało odpowiedni powiedzmy wizerunek yy, fabularny i klimat taki tej, yy, tego przedstawionego świata, że yy, to nie były ciała że ciało to już nie jest człowiek, tylko, że ciało to jest powłoka i oni cały czas używają określenia, że, że to są powłoki i tak dalej, i tak dalej, wiesz, a, a tam się liczy tylko dusza, co jest tam, wiesz, zapisane wszystko w tym stosie, w tej świadomości, nie? I ten brak takiego, wiesz, przywiązania do tego ciała, właśnie był przedstawiany tą taką, takim otwartym podejściem do nagości i tak dalej, no bo tam czym się przejmować, jaką nagością, skoro to jest tylko powoka, nie, no stać mnie na taką jest ładniejsza, to to se pokażę, nie, wiesz, wiesz o co chodzi. Eee no i tyle, no i w fabule się dzieje dużo jest od chuja brutalnych walk, bardzo mi się podobało to jaki główny bohater jest taki bezceremonialny, brutalny i to jak on po prostu kilka razy yy, sieje tam pożogę solidną, to, to jest naprawdę wiesz, na fajnym poziomie, mi się bardzo podobało, taki wiesz styl yy, bad motherfucker, który po prostu jak się wkurwi to w ogóle nie zostawia za, za sobą żadnych śladów, a jeszcze jakimś tam granacikiem czy bombką pierdolnie na no, do widzenia, nie? Nie? To tak, tak bo, bo tak po prostu. Nie? No i to jest w porządku. Myślę, że to potrafi wzbudzić, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to myślę, że to potrafi wzbudzić jakąś taką sympatię do tego bohatera, bo widzisz, że on jest człowiekiem. No bo załóżmy, że, że taka pożoga i taki solidny rozpierdol dzieje się po, po sytuacji, kiedy on tam został jakoś torturowany, nie? Czy, czy, czy jakoś skrzywdzony mocno, czy ktoś mu zalazł za skórę. Po prostu w, w, pobudzony został w nim gniew. No to każdy człowiek, tak w sensie oczekiwalibyśmy takiej reakcji, że w tym gniewie no, takiego naprawdę dokona szału, tak się zemści i, i tutaj faktycznie to się dzieje, nie? I to do tego stopnia, że, że, wiesz, nie tylko się zemści, że wszystkich zabije, ale jeszcze wróci do swojego domu, czy tam, tam w hotelu konkretnie mieszka, yy, z głową gościa, który go wkurwił w ręku. Bo sobie ją odciął, nie? Więc tak. Takie sceny powodowały, że wiesz, faktycznie w moich oczach ten bohater zyskiwał, miał tam, wiesz, on się oczywiście potrafił tam nad kimś zlitować, potrafił się e, do kogoś przywiązać, może chciał komuś pomóc bezinteresownie, kilkukrotnie i tak dalej. Jego historia też jest opowiadana zresztą z takiej podwójnej perspektywy, co, co jest w sumie takim ciekawym dosyć zabiegiem, bo cofają się trochę w ten czas, zanim on był uwięziony w Czyli te 250 lat wcześniej, i trochę tam jego historii odkrywają z drugiej strony. Co ciekawe, gra go wtedy inny aktor, no bo przecież wiadomo, że to jest inna powłoka i inny, sto, znaczy tylko stos mu przenieśli, prawda? Więc masz tego samego aktora, tą samą jakby osobę zamkniętą w dwóch ciałach, przez dwóch aktorów graną. No to, to jest fajny zabieg, w sensie też rzadko spotykany. I starałbym się tutaj jeszcze dużo powiedzieć, tylko się cały czas boję, że będę spoilerował fajne rzeczy, które się tam dzieją. No. Mm -hmm. um, w takim razie Rafale, powiedz mi... Co byś chciał powiedzieć, żebym ja się nie zapędził w tym? E, nie, nie, nie. Ja, ja się spytam o te rzeczy, które mnie interesują, bo ja słyszałem, że ten film e, jest całkiem solidny i jest w porządku, ale dupy nie urywa. E, Także dupy nie urywa w sensie, że to nie jest tam jakiś top 5 Netflixa, powiedzmy. Eee, po powiedz mi, Rafale, bo ze względu na to, że to jest najdroższy serial Netflixa, jaki, jaki w ogóle mają w swojej ofercie, powiedz mi, czy to widać? Słuchaj, no porównałem go do, do Giza i Blade Runnera, tak? Czyli tam no tak, no ale... Specjalnych, no. <coughs> efektów specjalnych napchali dużo. No. I one nie są jakieś tam tandetne. Eee, dużo, dużo się dzieje, może to nie są jakieś tam też mega otwarte przestrzenie, ale nie, nie śmierdzi tam tandetą, nie? Tak, mm -hmm. yy, z mojej perspektywy, no więc moim zdaniem kasa, kasa tam jest, no czuć troszeczkę. Ją. Są na pewno, wiesz, gorsze, no oglądając. Ciężko stwierdzić, wiesz, ile co kosztuje, no bo ja mogę patrzeć też z perspektywy takiej, że realizacja e, serialu, tak jak był Hunters w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, wymagająca e, też bardzo dużych nakładów na to, żeby wszystko było dopracowane do... No do czego? No do takich, wiesz, yy, odpowiednich czasów, tak? No to, to też jest ogromny nakład. A tutaj z kolei to o wiele więcej idzie w efekty specjalne. No jest, jest ta kasa moim zdaniem wyczuwalna, to pod tym kątem bym się nie martwił. Yy, jest odpowiednia jakaś taka dawka właśnie, wiesz, yy, humoru, scenariusza, wszystko tak. Dopracowane. Ale a... Wcale bym się nie kłócił, czy to nie jest takie mm, jedno, jeden z lepszych seriali z tych top pięciu. Tak szczerze mówiąc, jakbym teraz miał na bieżąco, a trochę już z tego Netflixa obleciałem tych seriali, jakbym miał tam polecić komuś jakieś pięć, to w, razem z Mindhuntersem myślę, że to by się też tam wciągnęło. Mhm. Myślę, że prędzej niż ten Star Trek nowy no akurat to jest, o, ten Star Trek nowy, ale, ale, ale dobrze to uderzyłeś, e, za nim e, Rafale, to jeszcze chciałbym się tylko spytać, czy tam jest szansa na kontynuację czy, czy to jest zamknięta historia e... ale się zagiąłem, normalnie czujesz się teraz jak Wojtek trochę, co? nie, nie, nie, ja znam Aha. odpowiedź oczywiście tylko nie chciałem, żebyś zadawał to pytanie, nie wiem czy to nie, nie lepsze jest do wycięcia Yy, chociaż nie nie, no ale chociaż to nie. to tak nie, nie, nie, nie, nie. Czy, dobra, czy, dobra. Czy, jest, czy, czy to jest zamknięta jest, historia yy... czy, czy, nie, czy nie można nie ją zamknięta. otworzyć jakoś yy, można ją otworzyć jak najbardziej yy, ona zresztą daje na końcu sygnał nawet tego, że, że się nastawia na kontynuację mhm tak w pełni to odebrałem. Bardziej mi chodziło o kwestię tego, że no jakaś tam końcówka, taka troszeczkę, wiesz, taka trochę telenowela i coś tam się dzieje, coś tam na krawędzi, no to nie do końca wiesz, co się wydarzy. Ale z drugiej strony, jeżeli uważnie wszystko oglądałeś, to wiesz, co się wydarzy, więc to w sumie nie jest spoiler, że, że jest otwarty ten wątek do takiej czy, takiej czy innej kontynuacji. Nie? No tak, tak, tak, tak, tak. tak, tak. Yy, rozumiem. Dobra, więc yy, Rafale, jak najbardziej polecasz ten serial w takim razie Nie, jak najbardziej. To jest coś, co wiesz, co, co trzeba zobaczyć no, tak Trzeba z zobaczyć. Coś, co, co na pewno chciałem powiedzieć jest tym, że jak ten główny bohater został, wiesz, wybudzony i wybudzony na cel jakiegoś tam pomocy komuś właśnie jednemu z tych bogatych w jakimś tam śledztwie, czy coś w tym stylu no on to wszystko stwierdził, że to olewa wali w pompę, idzie się tam naćpać zabawić i wraca do lodu tak? czyli z powrotem do tego więzienia no i znalazł jakiegoś handlarza narkotyków zamiast wziąć od niego działkę to kupił od niego wszystko wszystko było utrzymywane w takim plastikowym plecaczku z jednorożcem różowym w sensie różowy plecaczek z jednorożcem nie? i tam cała ta porcja narkotyków. I on popierdalał cały sezon z tym plecaczkiem chodził z tym plecaczkiem, jak wyrobił rozpierdol w jednej czy drugiej imprezie, to yy, to normalnie, wiesz, yy, wychodził tam powiedzmy z ognia i tak dalej z tym plecaczkiem, napierdalał się z tym plecaczkiem, tam sobie nosił pistolet i tak dalej. No to taki, wiesz, taki fajny akcent pozytywny, ja nie mam pojęcia jak to, wiesz, się odnosiło w książce, ale yy, tutaj dawało to taką fajną wisienkę na torcie, takiego właśnie, wiesz, nie do końca poważnego yy, z jego, jego podejścia, powiedzmy, do wszystkiego. On tak po prostu miał wylane na pewne, że czy wiesz, w dupie miał, czy on tam będzie wyglądał jak Neo z Matrixa, czy, czy coś w tym stylu, pierdolić to, tylko po prostu wiesz, tam ma pistolet i tyle idzie z tym plecaczkiem z jednorożca. No, mi się ten akcent bardzo podobał, on tam się pojawiał w kilku odcinkach co najmniej i, i mhm. zawsze go dobrze odbierałem. Mhm. Yy, Rafale, ile zajęło Ci yy, obejrzenie tego? Kilka dni, nie wiem. Bo, Aha, tak, nie, wiesz, bo, bo no... myślałem, że może w dwa wciągnęłeś albo w trzy wiesz już tak. Nie, nie, nie. Tak aż taką serię nie było, to tam zależało, wiesz, od już jakichś tam hmm. moich wypadów. No, fakt, hmm. Faktem, że tam fi, finał to tam poszedł chyba ze cztery odcinki, wiesz, naraz. Hmm. Yy, dobra, więc powiedz mi, Rafale, w takim razie, co ty masz do, do tego Star Treka? Yy, w ogóle ile ci zostało? Wiesz co, nie wiem, chyba tam jestem z jeden do tyłu czy, czy coś takiego, bo w miarę byłem na bieżąco. No to, eee, no. no, co mam, no tutaj też no, nie ma co ukrywać. Mi się w ogóle nie podoba ten zamysł przeniesienia się. Przeniesienia. Tego, mi, tego, się, tego. mi się też to nie podobało dosyć mocno. Cały ten zamysł wojny na początku z Klingonami i tym wszystkim, to, to moim zdaniem było bardzo fajnie zrealizowane, a, a potem jak oni tam się zaczęli mieszać, przebierać, udawać, coś kurwa wymyślać, to po prostu było tak jak naprawdę... Miałem takie poczucie, że im się po, no, nie wiem, siedmiu odcinkach skończyła historia, a stwierdzili, kurwa, to zobacz, oni tak na nas liczą, bo tak mi się podobają te pilotażowe, dawaj szybko coś na kolanie napisz. To coś jak Cloverfield. No, coś <śmiech> takiego, ja wiem, Wojtek, tak, <śmiech> że o tym myślisz. Czyli to połączenie wymiarów też tam ma znaczenie, ale szczerze nie, chyba w Star Trek'u bardziej mnie to raziło. <śmiech> ale... Yy, Rafale, bo, bo, z tego co mówisz, to chyba, yy, masz więcej odcinków niż ja do ogarnięcia, bo tam się dzieje pewien mindfuck, który troszeczkę nam zmienia sytuację. Nawet w tym drugim. Co, może, może i tak. Nie wiem, ile jest odcinków w ogóle na cały sezon? Ja jestem... yy, 15. 15. 15, 15 wyszedł dokładnie dzisiaj. Aha, okej, okay. no to będę zaraz się tylko Ja ci zaraz powiem, na którym ja jestem, ale jest powyżej dziesiątki, wydawało mi się, że... No powyżej dziesiątki? Iżę... Musisz być powyżej dziesiątki, bo się znajdujesz w tym innym wszechświecie, ale... No to nie, to wszechświat się przecież pojawił w siódmej czy, czy ósmej części, ja już sprawdzam, już ci... e, po, on się pojawi w tej no, ja przerwie, nie, co 12... było... 12... 12 mam zaliczone. No, no to się... akurat chyba w 13 ci się, ci się zacznie coś tam robić I, i, trochę, Dobrze, i, no. i trochę zostanie wytłumaczone, czemu oni w ogóle są w tym wszechświecie. Jest e... To okej, okay, ale, ale sam fakt, że się pojawiło coś takiego na te 3-4 odcinki, to, to spowodowało już negatyw taki w odczuciu całym. No ale okej, okay, dobra. No, znaczy nie. powiem tak, jeżeli, jeżeli chodzi o, o całego tego Star Trek'a, to, to naprawdę się zajebiście ogląda. Naprawdę mi się to świetnie ogląda i. i... I, I lubię ten klimat, tylko, tylko trochę tego mało z tego Star Treka w tym Star Treku, to jest raczej jakaś taka historia gdzieś tam yy, w kosmosie no i, no i ten Star Trek cała ta ca, cała ta relacja między nimi nie jest tak świetna tak jak, było, yy, tak jak była przedstawiana kiedyś w tych starszych serialach no, aczkolwiek yy, świetnie mi się to ogląda, mimo wszystko. Moim, moim Góra... zdaniem to nawet te filmy, wiesz, przez J.J. Abramsa robione, to lepszy mają poziom jakiś tam, zgranie zespołu. I no, tak dalej, tylko, tylko wygląda, że wiesz, tak. no, no tam też yy, aktorsko to jest, to jest po prostu ekstra ekstraklasyczne. No, tak, aktorsko, nie? budżet, wszystko ja wiem, oczywiście. No. Ale e... wiesz, yy, były wysokie oczekiwania, tak? Tutaj wiesz, tam się wszyscy rali, nawet, że o napisy klingońskie możesz wrzucić, o w ogóle słucham, No ale to, to, to jest akurat świetna opcja tak. No i jak czytałeś? No nie no, ale, ale, ale, ale, ale wiem, że jest taka opcja, no nie? A, aczkolwiek powiem ci, że, że ten język jest dosyć ciekawy ten klingoński cały, bo on się tam dosyć często pojawia Tak, więc słuchajcie no, no ten startek jest na pewno przyjazny dla osoby która po prostu na jeżeli usłyszy Star Trek, to mech i nie chcę tego obejrzeć. Więc wydaje mi się, że takiego Star Treka, osoba niezwiązana w ogóle z, z całym tym uniwersum, mogłaby łyknąć i myślę, że mogłaby się dobrze bawić. No, fani tutaj mają trochę większy problem, bo no z tego Star Treka to tak to tak, no, no ten Star Trek chyba nie widział Star Treka po prostu eee, i, i z tym jest problem. Eee, ja po prostu sobie czekam na ten ostatni odcinek on, on już właśnie dzisiaj jest, miał premierę i wiem, że stra wiem już po takich pierwszych opiniach, że tam się strasznie spierdoliło wszystko. Eee, w sensie że negatywnym, jeśli chodzi o cały ten serial i całą tą koncepcję, którą mieli przez cały eee, cały ten eee, Serial ogólnie, ale, ale co to będzie, to ewentualnie e, powiem wam za dwa tygodnie. E, pewnie wszyscy już, to ci co mieli go obejrzeć, to i tak już pewnie go obejrzeli. E, no I, i, ten. i właśnie nie wiem czy Rafale, no oczywiście Rafale zauważyłeś, że tam są dosyć mocne motywy homoseksualne. Eee... Nie no to bo... cały Netflix oczywiście jest taki. To, to, to, to, to, to, no właśnie, ale, w, ale... Każdej, w każdej produkcji. Ja jeszcze zacząłem taki serial oglądać, o którym nawet wiesz, nie chce mi się zbytnio wspominać i, i nie wiem, czy go będę kontynuował za specjalnie. Czyli? Eee... Black Lighting z jakimś tam super bohaterem. A, Black Lighting, no, tak. Tylko, że, że to jest, jest trochę inny universe. poziom, nie? No, co no, so, hejc. Inny poziom, ale to jest też serial Netflixa i też na dzień dobry masz tam lesbijkę, wiesz, jako córkę głównych bohaterów i tak no, dalej. To, to, to Wszędzie to się gdzieś tam pojawia. Nie? Powiem ci, Rafale, że ten serial, z tego co się orientuję, to on nie jest Netflixa. Typo... Dobra, ty, typo typowo Netflixa. On jest Boże. na Netflixie, oczywiście. I, i... Ale nie zapomnijcie, że Star Trek, cały Star Trek, no. od samego początku, to jest po prostu taka jedna wielka neomarksistowska propaganda. I to mówię, nie, nie na wyrost, bo, bo tak jest. I on promuje takie rzeczy i zawsze promował, więc specjalnie... No, no tak, to... masz rację. Tak, tak, nie tak, nie tak, tak, masz rację. Ale mówisz o Abramsie teraz. Ja mówię w ogóle o Aha. Star Trek'u jako uniwersum. No bo wiem, że Abrams y, też coś takiego sobie tam pykał. Eee, tak. A e, miałeś takie momenty też w Karbonie? W wiesz co? W... Takie momenty eee... jak w Star Treku? Takie typowo geo. No takie, no, homoseksualne. Co? nawet co? Nawet nie kojarzę za specjalnie. A widzisz więcej. Nic, nic, co by mi tak zapadło w pamięć, wiesz, żeby było. Może nawet i coś się przewinęło, ale kompletnie nie ten. Tam dużo innych wątków było ciekawych, pociągniętych i nawet ci nie potrafię sobie przypomnieć, czy, czy było. Mhm. E, więc e, chciałem tylko powiedzieć, że e, chciałem tylko powiedzieć, e, drogi Rafale, że Black Lightning jest ze stacji CW. E, CW. E, w sumie. I, no i, i to jest serial, który po prostu Netflix też wykupił i, i dzięki No czyli temu... kupa, no dobra, kupa. Kupa, kupa, kupa. Ale, ale właśnie nie wiem, czy tak samo nie jest ze Star Trekiem że też został gdzieś tam wykupiony. Nie jestem tego do, do końca pewny. Nie mi e, się wydaje, że jest jako oryginalny pokazany. E, musiałbym to sprawdzić na w webie. Dobra, e, mniejsza o to. E, dobra, więc e, jeszcze chcesz sharef, coś tam ciekawego cię zaatakowało na Netflixie, że chcesz coś tam... Nie, ten? nie, nie. Tutaj myślę, że możemy temat zamknąć. Ja myślę, że możemy pomału odcinek zamknąć. A mówiłeś, że oglądałeś e, mind hunter no, to już dawno tak. rozmawialiśmy. Tak. A oglądałeś Manhunter? Też. Też. I ja y też. Uh, aha. No, no. Czekam no. z niecierpliwością na drugi sezon. Bardzo mi się podobała historia opisana, ale to, kurwa, też mówiłem o tym. No, Wydaje mi się, że o American jednym American mówiłeś, Crime, ale o tym drugim. Nie, o American Crime Story, o historii O.J. Simpsona, o tym, jak Ross z przyjaciół tam fajnie zagrał i John Travolta. No, no przecież mówiłem o tym. No dobrze, możliwe, że mówiłeś, OK. Fajne to było, czekam na drugi sezon, niech wiesz, więcej takich robią mm, Tak, no dobra, więc ja myślę, że pomału będziemy kończyć. E, faktycznie, to nie jest też serial Netflixa, jeśli chodzi o Star Trek Discovery. To jest serial CBS i tak właśnie miałem wrażenie, że, że też została tam wykupiona licencja i dlatego dostajemy w dniu premiery tu i tu. Eee, jeszcze z. No tak, bo Netflixowe to w sumie można łatwo rozpoznać, bo oni wrzucają przecież calutki serial naraz, kurwa jak swoje robią, a nie podcinają. Po co, co, co tydzień, co tydzień. Dokładnie. No, no, proste, dokładnie. No właśnie, proste, proste, proste. I rozwiązaliśmy zagadkę. Chociaż nie jest to chyba reguła. A ten Designated Survivor to nie jest Netflixowa? Może nie, ale mi się chyba wydaje, też że to nie on... Chyba też właśnie nie. To może rzeczywiście tak jest. Że... Już ci te powiem, które mocno, to co głośne były, wiesz, Netflixowe, te wszystkie Marvelki mm -hmm. i tak dalej, to one wszystkie wchodziły całym sezonem. Więc Twoje Designated Survivor jest ze stacji ABC. ABC no, w Stanach, no, no, więc to te no, no, no. też nie jest Netflixa. E, jest więc zagadka rozwiązana, zagadka rozwiązana dokładnie. E, słuchajcie, no i myślę, że tym... Kurczę, chciałem coś jeszcze powiedzieć już tak na sam koniec, ale już mi... Wy... A, wiem, co chciałem powiedzieć. E, I słuchajcie, na sam koniec właśnie wyszła informacja, w sumie ona wyszła, powiem wam, z 10 minut temu. Wyobraźcie sobie, e, oglądaliście takie... Nie, nie, nie, nie, nie, nie. E, słuchajcie, e, oglądaliście z pewnością Kung Fury, Y, Półminutowy, minutowy film pół godziny film tak, o, o, o, o tym tam no sobie jasne, Velociraptor tak. z laserami, no zajebiste i z pewnością y, słyszeliśmy, że wychodzi dwójka y, mniej lub bardziej wiemy, że wyjdzie dwójka i wyobraźcie sobie jeszcze ciekawszą opcję dwójka wyjdzie, ale do kin i będzie y, jedną z głównych ról będzie grał Michael Fassbender, czyli y, y, o, możecie go kojarzyć z głównej roli na przykład Magneto albo z głównej roli Assassin's Creed. Eee, tak. No, więc. Tego, a powiem Ci, ja na pewno nie pójdę na ten film, jeżeli nie będzie opcji z lektorem. Z, z lektorem tą, z i, i z tamtym typem. No, no, no tak, tak, tak. To, to, ma sens. Eee, to, ma sens. to ma sens. To jest idealny do tego film, żeby było na zrobione, nie? E, tak, więc to, to jest taka właśnie ciekawostka, ona dzisiaj wyszła, więc, ha, jesteśmy na bieżąco, więc dwójka będzie w kinach, to w ogóle jest kosmos, bo to z, b, był jakiś tam projekt na YouTubie, coś tam, coś tam i... To z, fajnie by było jakby, nie, te sensy Był od razu jedenka, dwójka, mek, nie? No, słuchaj, sumie, te pół godziny było, że... to zamiast reklam mogliby puścić. No nie? No, byłoby super. Mo mogliby i być może puszczą. Dobra, więc słuchajcie, kończymy 105 odcinek. Jak słyszeliście cały temat, który sobie zaplanowaliśmy, został rozwalony. Przechodzi gdzieś tam na, na przyszłość. Słuchajcie, standardowo słuchajcie naszego podcastu. Wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucam podcasty. Poza tym jesteśmy na Facebooku. Na Facebooku coś tam od czasu do czasu coś wrzucimy, więc szukajcie bezimienny podcast. Jak słyszeliście, Wojtek ma nowy projekt od 2 lutego coś takiego stworzył jak Nerdomancer? Tak? To, no, brawo. Jak tu udaje, że nie potrafię złamówić. Nie no, okej. Okay, okay, no. Ten, ten poprzedni miał łatwiejszą nazwę. Prawda? Hmm, może. W każdym razie zapraszam serdecznie na Nerdomancera wbijajcie, komentujcie, bo to takie nasze paliwko i, i zapraszam tam piszemy, o byle czym, o grach, filmach anime, i, czy i innych hejskich bajkach i różnych innych dupererach, także nawet podcasta mamy tak, sobie tylko że jest w... felieton o kartonach pierdolnąć, może coś napiszę no. a zapraszam Ale o, no, nie, o Nintendo nie piszą ehm, No, e tak? nie piszemy? No, znaczy nie, nie, nie widziałem nic. A nie, może coś widziałem. Nie, nie, nie wiem nawet. E, dobra, nie, nie będę ryzykował. E, tak czy siak, e, tak też wchodźcie i oczywiście jesteśmy w Radio Black Widow Radio. Wpiszcie sobie gdzieś tam w Google i będziecie mieli. E, I tam sobie jesteśmy e, w piątki. E, I to by było na tyle. Słuchajcie, 105 odcinek do końca. Za pierwszym mikrofonem byłem ja czyli Krystian Kęnder, ze mną był Rafał Rodomyski. Cześć wszystkim, dzięki. I był z nami Wojtek Kocjan. No byłem, na razie, ja. A my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, więc trzymajcie się, drodzy słuchacze. Do usłyszenia.